Poszukiwać Zaginionej Prawdy, Apokaliptikus, część 9, Mesjasz, Proroctwa, część czwarta. Jak długo tak będziesz mówił? Jak długo słowa Twoich ust pędzić będą jak wiatr gwałtowny? Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmogący nagina sprawiedliwość? Gdy Twoi synowie zgrzeszyli przeciwko Niemu, wydał ich na łup ich występku. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On ku Twemu dobru i przywróci Ci godne mieszkanie. A choć Twój początek będzie niepozorny, jednak Twój koniec będzie wspaniały. Bo zapytaj, proszę, dawniejszych pokoleń i rozważ, czego ich ojcowie doświadczyli. Wszak my od wczoraj jesteśmy i nic nie wiemy, gdyż nasze dni są cieniem na ziemi. Oni cię pouczą i powiedzą ci i ze swego serca dadzą odpowiedź. Alboż papirus rośnie tam, gdzie nie ma bagna i sitowie rozwija się bez wody, choć jeszcze jest świeże i nieskoszone, jednak wiednie rychle niż inna trawa. Tak jest los wszystkich, którzy zapomnieli o Bogu i tak ginie nadzieja niegodziwego. Jego ufność to babie lato, a jego wiara to pajęczyna. Jeśli się opiera na swoim domu, to ten się nie ostoi. Jeśli się go kurczowo trzyma, to ten nie przetrwa. Zieleni się na słońcu i poprzez ogród wyrastają jego pędy. Wokół kamieniska wiją się jego korzenie, pomiędzy kamienie wrzyna się. Lecz gdy go wyrwą z jego miejsca, wtedy zapiera się go jego miejsce, mówiąc Nie widziałem cię. Oto taka jest rozkosz jego życia, a z prochu wyrastają inni. Zaiste, Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom. Jeszcze napełni śmiechem Twoje usta i Twoje wargi radosnym okrzykiem. Twoi nieprzyjaciele okryją się hańbą, a namiot bezbożnych zniknie. Księga Hioba, rozdział 8, wersety 1-22 Rozdział pierwszy Witam serdecznie po raz kolejny, zapraszając na dziewiąty odcinek serii noszącej wspólny tytuł Apokaliptykus – Poszukiwać zaginionej prawdy. Odcinek ten jest już czwartym regularnym odcinkiem omawiającym proroctwa odnoszące się do postaci Mesjasza Jehoszuły, Anioła Bożego oraz Jehoszuły Cieśli z Galilei. Mianem Syna Bożego określam jedynie tę duchową osobę, która stąpiła z wysokości w ciało cieśli Jehoszuły, potomka Józefa, by wypełnić chwalebne zadanie zniweczenia dzieł szatana w niebie i na ziemi oraz ocalenia wybranych. Przypominam także, że Boga należy rozpatrywać jako ducha nieuznającego rozwiązań pośrednich ani półprawd, co oznacza, że skoro coś w oczach Bożych uchodzi za białe, to jest też białe, a jeżeli coś nie uchodzi za białe, jest czarne. Tak więc żadnych kompromisów. Szanowni Państwo, przechodzimy obecnie do księgi kolejnego proroka, którym jest Jermija, czyli Jeremiasz. Rozpoczniemy od wypowiedzi z rozdziału pierwszego, wersety 4 do 10, która powszechnie uchodzi jako wypowiedź skierowana do samego proroka. Jak wykażę, jest to zupełnie mylna interpretacja, gdy słowa te zostały wypowiedziane przez Boga do... no właśnie, do kogo? Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach wszechmocny panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, by cię ratować, mówi pan. Potem pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie pan, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył i odbudowywał i sadził. I doszło mi słowo Pana tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? Proroctwo to jest jednym ze szczególnych proroc, w których Bóg rozmawia z nieistniejącym jeszcze cielesnym cieślą i choszułą, choć odnosimy wrażenie, że mamy do czynienia z rozmową Boga z prorokiem Jermija. Podobnie przedstawia to Biblia Tysiąclecia w Słowach. Pan skierował do mnie następujące słowo, zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Słowa te skierowane są do cieśli, który nie dostąpił jeszcze ceremonii oczyszczenia i nie otrzymał ducha syna, a został stworzony ręką bożą jako ciało przygotowane dla trzeciego Imanuela.” Dlatego właśnie Bóg mówi, że znał go jeszcze zanim go stworzył w ciele, czyli cieleśnie utworzył jego osobę, jakby ulepił go z gliny. Nie jest to jednak akt poczęcia w duchu lub zrodzenia z ducha, gdyż ten dotyczy istoty duchowej, jaką jest na przykład Syn Boży lub inny anioł, a nie cielesnej, jaką jest człowiek. Bóg ma oczywiście możliwość materializowania duchów w dowolnej formie, jak na przykład aniołów, czego też wielokrotnie dokonywał. Już choćby jego dwaj posłańcy, którzy przyszli wyratować bogobojnego Lota, a następnie mieli dokonać zniszczenia Sodomy i Gomory, lub postać wojownika, który wspierał pierwszego Jehoszuę znanego jako Jozue, wprowadzającego Izraela do Kananu. Jehoszua napotkał go niedaleko Jerycha, czekającego na nich z mieczem w ręku, by wspierać ich w walkach. Fakt, że Bóg znał go być może na tysiąclecia przed jego stworzeniem oznacza, że był w jego zamysłach w niesprecyzowanej przeszłości i jego stworzenie jest konsekwencją aktu stworzenia świata, a następnie narzucenia szatanowi paktu. Bóg sprecyzował poprzez pismo jego nadejście oraz wszystkie wskazówki odnośnie jego osoby. Z podobnymi wypowiedziami spotykaliśmy się w poprzednich odcinkach, a zapowiedź o szczególnym proroku dla ludu bożego, który będzie ich wiódł do królestwa, padła z ust Mosze, to jest Mojżesza. Mowa mogła być jedynie o owym proroku narodów, czyli jednym dla całego świata, a tym był Cieśla. Zwróćmy jednak uwagę, że słowa wypowiedziane przez Jechoszułem w wersecie szóstym oznaczają jedynie, że nie należał z pewnością do ludzi komunikatywnych, obdarzonych mądrością Bożą, ponieważ nie otrzymał ducha. Tego miał dopiero otrzymać, gdy Bóg zadecyduje, że nadszedł już odpowiedni moment. Rozmowa ta jest analogią do dyskusji, jaką prowadził z Bogiem przy ognistym krzewie właśnie Mosze. Również i Mojżesz wzbraniał się w identyczny sposób od przyjęcia na siebie tak wielkiej odpowiedzialności, ale z dalszych przebiegów losów Mojżesza wiemy, że jego małomówność nie uległa zmianie jednak tylko do pewnego okresu jego życia. Zadaniem Mojżesza nie było głoszenie dobrej nowiny, lecz duchowe przywództwo nad ludem. Fakt ten może być wskazówką, że nie wstąpił w niego Duch Syna Bożego jak w przypadku cieśli. Zapytacie Państwo, dlaczego nie? Ponieważ nie było takiej potrzeby, gdyż szatan nie miał w tamtym okresie żadnego dostępu do narodu wybranego i właśnie to sprawia, że był on narodem wybranym, czyli chronionym przez Boga. W takim razie wszystkie ich wykroczenia dokonywane były dokładnie, jakim Bóg zarzucał, jedynie za sprawą ich złego serca, a nie za sprawą szatana. Proszę Państwa, poruszałem już ten temat. Bóg nie jest przecież istotą dwulicową ani przewrotną, by z jednej strony ratować ich od złego Faraona, a z drugiej pozwalać ich kusić tylko po to, aby ich ukarać, jak przedstawia nam to nauka świata. A właśnie do takiego wniosku można dojść, kierując się nauką świata i analizując cały proces wyzwolenia z Egiptu. Tak działa właśnie szatan i całe zrozumienie nauk pochodzi właśnie od niego. Powracając do proroctwa, biorąc pod uwagę te i niektóre dalsze wskazówki zawarte w proroctwie, można by mniemać, że słowa Boże przepowiedziane ustami Mosze, iż nadejdzie prorok, który będzie jak sam Mojżesz, odnoszą się być może do Jeremiasza. Przytaczałem to prorokstwo w poprzednim odcinku z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 18, werset 12. Jest to jednak złudzenie, gdyż żaden inny prorok po Mojżeszu nie posiadał takich mocy jak on i nie podjął się zadania poprowadzenia ludu Bożego i wyprowadzenia go z niewoli. Poza tym Mojżesz nie należał do ludzi szczególnie wymownych, pozostał takim przynajmniej do jakiegoś okresu swej misji, a Bóg zesłał swego ducha na Aarona, którego ustanowił kapłanem swego ludu. Wersetów mówi, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Wypowiedź, takiego jak Ty, oznacza człowieka bardzo blisko przebywającego z Bogiem, takiego, który zna Boga po imieniu i będzie posiadał również moc czynienia wszelkich cudów przed ludem, będąc jednocześnie bardzo skromnym. Kolejnym takim prorokiem był dopiero Eliachu, czyli Eliasz Tiszbita, a po nim w pewnym stopniu i Ed Elisza, to jest Elizeusz. Dlatego jedno z prost spisane w księdze Malachi, to jest Malachiasza z rozdziału trzeciego w wersetach 1, 4 i 23 do 24, do którego jeszcze nie dotarliśmy, mówi o ponownym zesłaniu proroka Eliahu, Eliasza w formie anioła, to znaczy w formie lub pod postacią ducha lub osoby symbolizującej Eliachu. Stwórca wymienia tu dwie osoby, osobę anioła, który ma dokonać oczyszczenia ducha, co nie oznacza przecież niczego innego, jak wskazania drogi, czyli ukazania różnicy pomiędzy tym, co złe, a tym, co dobre w oczach najwyższego. Na końcu wypowiedzi wskazuje Bóg na zesłanie ludowi proroka w osobie Eliasza. Skoro mowa o dwóch osobach, jedyną możliwością jest zesłanie anioła do wnętrza wiernego, który to otrzyma w ten sposób moc podobną do mocy, jaka dana była Eliaszowi. Mowa jest o pewnego rodzaju specyficznych właściwościach identyfikujących owego proroka. Możemy być pewni, że w ciele proroka miał działać ten sam anioł, który wypełnia już wielokrotnie zadania na ziemi. Z pewnością ten sam, który miał wypełnić warunki paktu narzuconego Szatanowi. Według wypowiedzi miał on zostać zesłany, by wzmocnić wiernych i wskazać im drogę, którą mają podążyć. Nie można więc mieć wątpliwości, że w osobach wszystkich proroków działał Duch Boży, a być może i bezpośrednio ów Syn Boży, gdyż pamiętamy zapewne wypowiedzi zawierające wskazówki na możliwość wielokrotnego wykonywania różnych zadań w imieniu Ojca, choć jedynie w duchu, bez zajmowania ludzkiego ciała, jak miało to miejsce w ostatniej misji. Na dodatek w pewnym momencie prorostwa padają jednak słowa dokładnie określające osoby, do której przemawiał Bóg. Werset siódmy zawiera nakaz Boży w odniesieniu do cieśli oraz obietnicę obdarzenia go duchem, gdyż miał przekazać każde słowo Boże. Jednym słowem, mówiąc obrazowo, miał przemawiać Bożymi ustami, czyli przekazywać Boże słowa. Mamy tu również do czynienia z analogiami dotyczącymi poprzednich fragmentów, które przytaczałem, gdy cieśla Jehoszuła mówi, że nigdy nie wzbraniał się przed otrzymaniem Ducha Syna Bożego, by wypełnić wolę Bożą. Werset ósmy zawiera wyraźną obietnicę wsparcia Bożego przed wrogo nastawionymi pobratymcami, ale zawiera również i obietnicę wyratowania jego życia z ich ręki. Wiemy, że prorok Jeremiasz został istotnie wyratowany z ręki przywódców ludu, czyli znowu z ręki elit. Jak jednak odnieść to do obietnicy Bożej w stosunku do cieśli Jehoszuły, który przecież został skatowany i przybity do krzyża? Po prostu zmartwychwstał, nadal jako cieśla i ukazał się zaledwie kilka razy w tym samym ciele, czyli w tym samym ciele cieśli, którego zabito. Wielokrotnie pojawiał się za to pod innymi postaciami, czyli w ciałach innych ludzi, gdyż właśnie tak opisują to Ewangelie. Zapytacie się Państwo, w czyim ciele przebywał, gdy wstępował do nieba? Nie ma to znaczenia, gdyż to nie ciało dostąpiło w niebowzięcia, lecz jedynie duch, który w nim przebywał. Duch Syna Bożego, którego imię objawiono w piśmie, a jest nim również imię Jehoszuła. Jechowach ratunkiem, Jechowach wybawicielem. Bóg ratunkiem. I tu nasuwa się pytanie, co stało się z ciałem i z duchem cieśli o imieniu Jehoszuła. Tego właśnie dotyczą słowa Boże, że go wyratuje. W wersecie 9 Bóg dotyka ust Cieści i obdarowuje go swoim duchem, czyli duchem Syna Bożego, wypowiadając znamienne słowa, oto wkładam moje słowa w Twoje usta, oznaczające, oto zsyłam mojego ducha w Twoje ciało, czyli ducha mojego posłańca, anioła, który całkowicie wypełni moją wolę, oraz oto ustanawiam nowe przymierze, czyli pouczenie zawarte w zwiastowaniu dobrej nowiny. Słowa te mogły paść na krótko po ceremonii obmycia Jego ciała z grzechu w wodach Jordanu. Przypomnijmy sobie inne wypowiedzi cieśli Jehoszuły, gdy wielokrotnie wspominał, że Bóg rozmawiał z nim nawet w nocy, co oznacza, że go nawiedzał i wychowywał, przygotowując do losu, jakim powierzył. Wspomnijmy na przykłady oraz wypowiedzi, że nie wzbraniał się przed przyjęciem ducha, tylko poddał się woli Bożej. Wypowiedź z kolejnego wersetu, to jest dziesiątego, skierowana jest już do ducha, który właśnie wstąpił w ciało cieśli, ponieważ słowa te skierowane są już do Mesjasza, Zbawiciela Świata, a odnoszą się do bliżej nieokreślonej przyszłości, gdy nastąpi zagłada obecnego świata. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Są słowami, w których Bóg przekazuje Synowi władzę bezwzględną, która jest jednak tylko władzą duchową, lecz władzą sądzenia narodów. Chodzi o władzę sądu nad wyborami, jaki dokonuje każdy człowiek. On ma decydować co, lub raczej kto zostanie zgładzony, a kto przesadzony pewnie do nowej rzeczywistości, do kolejnego poziomu życia. Używając bardziej obrazowego języka, będzie on posiadał moc rozdzielenia pszenicy od plewy. Sama wypowiedź dotycząca jego osoby podkreśla jednocześnie zależność syna od woli ojca. Tą samą zależność podkreślał wielokrotnie sam syn w słowach, że wykonuje tylko wolę ojca, to co ojciec mu zlecił oraz że nie może niczego uczynić sam z siebie. Przytaczałem już wielokrotnie takie wypowiedzi, ponieważ definują one w sposób bezprzeczny uległość syna wobec ojca, co przeczy naukom religii świata. Wymienione tu w wersecie 10 atrybuty władzy, takie jak niszczenie i odnawianie, przypisywane są bowiem wyłącznie osobie samego Boga, a nie jego sługom. Wypowiedź ta powiązana jest ściśle z innymi podobnymi wypowiedziami Jechowach, który jest błogosławiony na wieki, a spisanymi w księdze Jermija. Podobną wypowiedź znajdujemy w rozdziale 31 w wersetach 27-28 tejże księgi. Oto idą dni, mówi Pan, w których obsieję dom izraelski i dom judzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcym. I będzie tak, że jak pilnowałem, aby ich wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić, mówi Pan. Następnie w rozdziale 42, wersety 9-10 dodaje. I rzekł do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę. Zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Wszystkie te wypowiedzi są zapowiedzią odnowy świata. Rozdział 11, wersetach 14-23 zawiera kolejne proroctwo, które chciałbym przytoczyć, chociaż bardziej dotyczy ono samego proroka niż Mesjasza. A ty nie wstawia się za tym ludem, ani nie zanoś za nich błagania, ani modlitwy, albowiem nie wysłucham, gdy będą wołać do mnie w czasie swojego nieszczęścia. Czegóż chce mój ulubieniec w moim domu, skoro popełnił niesneczyny. czyny? Czy śluby i poświęcone mięso mogą odwrócić od Ciebie nieszczęście, abyś mógł się wtedy radować? Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym w piękne owoce nazwał Ciebie Pan. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i połamią się jego konary. Gdyż Pan zastępów, który Cię zasadził, postanowił zesłać na Ciebie nieszczęście z powodu i złości domu izraelskiego i domu judzkiego, których się dopuścili, drażniąc mnie przez spalanie kadzidła dla bala. Pan objawił mi to i dowiedziałem się. Wtedy ukazałeś mi ich uczynki. Ja zaś byłem jak jagnie potulne na rzeź prowadzone i nic nie wiedziałem, że przeciwko mnie knuli zamysły, mówiąc Zniszczmy drzewo, póki jeszcze świeże i wykorzeńmy je z krainy żyjących, aby jego imię nie było wspomniane. Lecz panie zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, który badasz nerki i serca, niech ujrze twoją odpłatę na nich, gdyż tobie poruczyłem moją sprawę. Dlatego tak mówi Pan o mężach Zanatot, którzy czyhają na moje życie i mówią, nie prorokuj w imieniu Pana, abyś nie zginął z naszej ręki. Tak mówi Pan zastępów, oto ja ukażę ich za to. Ich młodzieńcy padną od miecza, ich synowie i ich córki pomrą z głodu. Nawet reszka nie pozostanie po nich, gdy sprowadzę nieszczęście na mężów Zanatot w roku, którym ich nawiedzę wersetach 14-17 do 17 Bóg z całą bezwzględnością objawia i potępia nie tylko grzeszność Izraelitów, ale ich obłudną wiarę, gdy dopuszczając się bałwochwarstwa składali jednocześnie ofiary Jemu samemu. Opis ten ukazuje nam po raz kolejny, że Bóg nie uznaje żadnych kompromisów, czyli nie można być troszkę zły i trochę dobrym, czyli całe nieszczere postępowanie nic nie pomoże. Taki stan rzeczy głosił właśnie Syn Boży podczas swojego nauczania, ponieważ nauki te odzwierciedlają wyraźnie wolę Bożą. W wersecie 16 Bóg przyrównuje Izraela do zielonego drzewa oliwnego, które się bardzo rozrosło, ale ma zostać połamane i spalone podczas burzy, którą symbolizowało w tamtym okresie zniszczenie Judy przez Babilończyków. Zapowiedź ta, jak widać, nigdy nie straciła swej mocy i rozciągała się na daleką przyszłość, gdyż Bóg doskonale wiedział, że jedynie niektórzy się nawrócą i zostaną ocaleni. Wersety 18-20 do 20 poruszają sedno sprawy, a dotyczą one zarówno osoby samego Jeremiasza, jak i cieśli Jehoszuły. Fakt objawienia uczynków Izraela nie może odnosić się jedynie do proroka Jermija, lecz definitywnie także do proroka Jehoszuły, którym władca objaśnia powody, które są podstawą do wymierzenia tak surowej kary. Kolejne zdanie dotyczy również postaci obu proroków, gdyż obaj zostali pojmani i, jak potulne agnięta prowadzeni na sąd, teoretycznie nie wiedząc co ich oczekuje, a pokładając wiarę w Bogu, że ich ocali. Chcąc dokonać zniszczenia drzewa, dopóki jest jeszcze świeże, oznacza wręcz konieczność wykorzenienia głoszonej nauki, dopóki się nie umocniła i nie rozprzestrzeniła. Jest to dokładnym odzwierciedleniem desperackiego nastawienia elit żydowskich za czasów głoszenia dobrej nowiny, gdy tylko poczuły się one zagrożone w sprawowaniu władzy nad ludem. Znamy to nastawienie z pism Nowego Testamentu. A co oznacza pozostała część wypowiedzi? Wykorzeńmy je z krainy żyjących, aby jego imię nie było wspomniane. No właśnie. Od ilu już wieków nie robią niczego innego, jak wykorzeniają i fałszują tę prawdziwą naukę i prawdę o nim i jego imieniu ale nie wykorzenią, ponieważ jak donosi Pismo, nauka i święte imię Jehoszuły przetrwają aż do końca tego świata. Również pozostałe wypowiedzi odnoszące się do prześladowców wszystkich sług bożych nie dotyczą nikogo innego jak kapłanów i pozostałej części elit rządzących, działających zarówno w czasach Jeremiasza, jak i w czasach Jehoszuły. Są to elity rządzące obecnie i te z przyszłości. Wspomniane w wersecie miasto Anatot, będące miastem schronienia, nadanym potomkom Aarona, a należące do plemienia Benjamina, nie było jednak siedzibą zła, ale być może to otoczenie, aż tak bogate w kapłanów Boga, stało się pożywką do walki o władzę. Przecież i oni byli tylko ludźmi. Z miasta tego wywodziło się wiele najznakomitszych postaci, jak choćby właśnie Jeremiasz, jak również, o ile wierzyć pismom Nowego Testamentu, kapłan Zachariasz i jego żona Elżbieta, rodzice Jana Chrzciciela, którego osobą też się zajmiemy. W czasach obecnych wszyscy przywódcy religijni są godni określenia ich mianem mężów za czyli żony władzy kapłanów, którym Królestwo Boże odbierze władzę nad ludźmi. Werset ten może wskazywać na przysłowiowy Babilon, który pozostaje przez wieki stolicą fałszywej religii, miastem wszelkiego zła, rządzące całym światem, a znanym m.in. z Apokalipsy Jana. Nie wiem dlaczego, ale nasuwają mi się pewne skojarzenia, szczególnie w odniesieniu do jednego potężnego miasta, które od wieków roztacza swą władzę nad światem szatana. Kolejne proroctwo spisane zostało w rozdziale 12, wersety 1-8 tejże księgi i zrozumiane przez wielu znawców pisma jako najzwyklejsza rozmowa proroka z jego stwórcą, co jest, jak wykażę, dezinformującą interpretacją świata zawierającą kłamliwe fakty. Prawda zawarta w tej wypowiedzi jest wręcz dla każdego zaznajomionego z nauką światowych religii szokująca, ale nie można jej z tego powodu po prostu ignorować i ukrywać. Panie, Ty będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z Tobą spór, a jednak chciałbym z Tobą porozmawiać o sprawiedliwości. Dlaczego życie bezbożnych upływa szczęśliwie i bezpiecznie się czują wszyscy wiarołomni? Ty ich zasadziłeś i oni puszczają korzenie, rosną i także wydają owoc. Bliski jesteś ich ust, lecz daleki od ich nerek. Lecz Panie, Ty znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, że moje serce jest przy Tobie. Porwij ich jakowce na rzeź i przeznacz ich na dzień zarzynania. Jak długo ziemia pozostanie w żałobie, a zieleń na wszystkich polach będzie więdnąć? Z powodu złości jej mieszkańców giną zwierzęta i ptactwo, bo mówią, nie dostrzega on naszych ścieżek. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? A jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zaroślach Jordanu? Nawet Twoi bracia i dom Twojego Ojca i oni Cię zdradzają i oni pełnym głosem wołają za Tobą. Nie wierz im, choćby nawet przyjaźnie z Tobą rozmawiali. Opuściłem mój dom, porzuciłem moje dziedzictwo, kochanka mojej duszy wydałem w ręce jego wrogów. Moje dziedzictwo stało się dla mnie jakby lew w lesie. Podniosło przeciwko mnie swój głos, dlatego je znienawidziłem. Wersety 1-2 przedstawiają charakterystykę życia ludzi bezbożnych, którzy bez konieczności podejmowania jakichkolwiek starań łamią nakazane normy. W takim przypadku opisanym spacerkiem jest beztroskie życie poparte Bożym błogosławieństwem. Nawet w najbardziej optymalnej dla siebie sytuacji ludzie ci nie są w stanie kroczyć wyznaczoną drogą. Rozmawiający z Bogiem kimkolwiek jest uskarża się nad tym stanem rzeczy i ubolewa nad faktem, że wyznają Boga jedynie swoimi ustami, ale nie swoim sercem. W 3 osoba rozmawiająca zapewnia Boga o czystości swojego serca, co oznacza, że Bóg przez bliżej nieokreślony okres życia na pewno sprawdzał tę osobę i jej postępowanie. Automatycznie nasuwa mi się tu wypowiedź Boga o słudze, w którym mam mu podobanie, czyli którego dogłębnie poznałem, a dotyczące bez wątpienia cieśli Jehoszuły, syna Józefa. Rozmawiający z Bogiem wzywa do wymierzenia sprawiedliwości i wyrżnięcia owych upadłych owieczek. Już jedynie ta wypowiedź jest szokująca, choć wątek pomsy pojawia się w wielu proroctwach, ale powinniśmy mieć na uwadze fakt, że i syn nienawidzi zła, tak jak i ojciec. Wiemy także, że w dniu swojego ponownego przyjścia bez zmrużenia oka spali grzeszników niczym chwasty na ściernisku i nie będzie nawet mowy o jakimkolwiek miłosierdziu. Wzywanie o pomstę nie jest więc niczym specyficznym, będąc po prostu zwykłym wezwaniem o sprawiedliwość i nie należy mylić jej z chęcią zemsty, gdyż taka wywołuje zupełnie innego rodzaju odczucia. Następnie w wersecie czwartym uskarża się nad spustoszoną przez grzeszników ziemią i bezradnością istot na niej żyjących. Informacja zawarta w tym wersecie brzmi, że wszystko, co w swojej naturze, czyli w swoim sercu, jest dobre i niewinne, bo takimi są wszelkie stworzenia Boże, z wyjątkiem niektórych ludzi, czuje się opuszczone przez Twórcę i zdane na łaskę i niełaskę grzeszników tego świata. Nie brzmi to Państwu znajomo? Zwierzyną i ptactwem, które się zabija, są sprawiedliwi tej ziemi. Werset piąty można zinterpretować w dwojaki sposób. Po pierwsze, Bóg odpowiada uskarżającemu się w odniesieniu do niego samego lub wypowiedź jest ogólnikowa i dotyczy wszystkich ludzi. W pierwszym przypadku Bóg daje ripostę pytającemu, tłumacząc mu, że jeżeli przebywając wśród przeciętnych współplemieńców, ciągle jeszcze ochranianych przed wpływami szatana, ma tak poważne powody do narzekań, jakim będzie jego zgorszenie i narzekanie, gdy spotka się spędzącymi do zguby świat sługami szatana, określanych tu mianem rumaków lub jeżeli jest mu ciężko w przeciętnej i spokojnej krainie oraz w przeciętnych i w miarę spokojnych czasach, to jak ciężkie będzie jego życie, jeżeli wejdzie pomiędzy gęste zarośla i ciernie lub gdy nastaną czasy niepokoju. Mamy tu do czynienia z dwoma zupełnie przeciwstawnymi sytuacjami. W drugiej interpretacji wypowiedź Boga dotyczyłaby wszystkich wiernych, a zatem też i tych sprawiedliwych, a nie wyłącznie osoby pytającej. Jaką będzie ich wiara i jak ciężko będzie im utrzymać czyste serca, gdy ochrona się skończy i nastaną czasy chaosu, a szatan posiądzie władzę nad światem? Ja osobiście uważam, że obie wersje całkowicie oddają sens prawdy zawartej w tym wersecie. Nadal jednak nie wiemy, kim jest osoba rozmawiająca ze stwórcą. Odpowiedź przynoszą kolejne, owe najbardziej szukujące wersety, ukazujące prawdę o otoczeniu osoby zwracającej się do stwórcy. W szóstym nadal przemawia Bóg i informuje rozmawiającego, że nawet w jego domu rodzinnym szerzy się zdrada przeciwko niemu. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Szanowni Państwo, gdyby Bóg prowadził rozmowę z Jeremiaszem, nie mógłby zarzucać tak podłych pobudek i obłudy w domu jego ojca. Ojcem Jermija był przecież Hilkiasz, najporządniejszy z kapłanów żyjących za czasów króla Jozjasza, człowiek do kości przepełniony miłością Bożą. Nie tylko był kapłanem w przybytku Pana, ale i wychowawcą i nauczycielem młodego Jozjasza, który potem odnowił całego Izraela i nawrócił lud do Boga. To właśnie zasługa kapłana Hilkiasza. To właśnie za sprawą tego bogobojnego kapłana Judea powróciła na krótko do swego stwórcy, gdy po przekazaniu królowi księgi zakonu znalezionej w przybytku król pojednał lud z Bogiem i rozpoczął oczyszczanie Judy oraz Samarii z wiarołomstwa, powracając do wyznawania czystej nauki. To dzięki naukom Hilkiasza oraz związanych z nim wydarzeniom króli Ozjasz i cały lud ludzki ponownie zawarli przymierze z Najwyższym. Jakże w takim razie... Tak zwani bibliści mogą twierdzić, że zdrada panowała pod dachem kapłana Hilkiasza. Werset siódmy, w którym dalej przemawia Bóg i potwierdza fakt, że opuścił swój dom, to znaczy Izraela, który był jego dziedzictwem, także możemy zinterpretować w dwojaki sposób. Jednak samo dziedzictwo, a umiłowany duszy, to zupełnie inne pojęcia, inne osoby. Umiłowanego lub kochanka wydał Bóg w ręce wrogów już po fakcie opuszczenia i odrzucenia dziedzictwa. Ta kolejność ma duże znaczenie. Również i ten werset możemy interpretować w dwojaki sposób. Po pierwsze, wydał kochanka swojej duszy, czyli Izraela w ręce jego wrogów. Po drugie, wydał kochanka swojej duszy, czyli wybrańca swego ludu w ręce jego wrogów. Co prawda uważam, że obie wersje całkowicie oddają sens prawdy zawartej w tym wersecie, w tym, że pierwsza interpretacja nie może być poprawna, gdyż psuje ją wypowiedź odnośnie domu kapłana Hirkiasza, w którym rzekomo szerzyła się zdrada przeciwko osobie rozmawiającej z Bogiem, którą musiał być w takim przypadku Jeremiasz, a tak nie jest. Wypowiedź nie mogła również dotyczyć Izraela. A jak interpretuje to oskarżenie Boże Biblia Tysiąclecia? W wersecie szóstym czytamy Również twoi bracia i twoja rodzina, nawet oni cię zdradzą, nawet oni pełnym głosem wołają za tobą. Nie ufaj im, gdy będą mówić do ciebie piękne słowa. Opuściłem swój dom, pozostawiłem swoje dziedzictwo. To, co umiłowałem, oddałem w ręce swych nieprzyjaciół. Moje dziedzictwo stało się dla mnie jak lew w gęstwinie, podniosło przeciw mnie swój głos. Dlatego muszę go nienawidzić. W odniesieniu do innych przykładów biblijnych, Biblia Tysiąclecia nie używa określenia osobowego dotyczącego Syna Bożego, lecz bezosobowego określenia rzeczy materialnych, np. srebra czy złota, albo worka kartofli. Obcojęzyczne przekłady pisma, w tym i katolickie, używają w tym przypadku wersji osobowej, jak np. protestancka Elbeferde Bibel, den Liebling meine Seele, czyli ukochanego mej duszy, a w katolickim die Mein meinen Herzensliebling, czyli umiłowanego mego serca. W obu niemieckojęzycznych przekładach występuje bezsprzecznie osoba. Angielska King James Version używa również formy osobowej, gdy określa go mianem the dearly beloved of my soul, czyli umiłowanego mej duszy ze wskazaniem na osobę drogą sercu. Dlaczego przytaczam tak wiele wypowiedzi? Ponieważ przeraża mnie to bezosobowe, czyli całkowicie bezduszne i materialne nastawienie do Boga polskiego kościoła rzymskiego. To tylko taka mała dygresja na marginesie. Proszę Państwa, istnieje jedynie jednologiczne i łączące wszystkie konteksty wyjaśnienie tej wypowiedzi. Cała wypowiedź może dotyczyć po prostu zupełnie innego okresu czasu, a zatem dotyczy osoby cieśli Jehoszuły, syna Józefa, syna Jakuba, którego to upodobał sobie stwórca, określając go mianem ukochanego swojej duszy, jak go określa Pismo. Również i Syn Boży jest zapewnie jego ukochanym. Proszę Państwa, prawda jest taka, że to nie w domu rodzinnym Jermija panowała zrada pośród jego braci, gdyż nawet nie wiadomo, czy takowych posiadał. Zdrada, o której jest mowa, opisana została w pismach Nowego Testamentu, a panowała w domu Józefa i Miriam i przed nią przestrzegał Bóg młodego cieślem zanim tchnął w niego ducha syna. Przestrzegał go przed jego krewnymi. Właśnie dlatego tak niewiele wiemy o jego rodzinie, choć i tu prawda nie pozostaje w ukryciu, lecz niczym oliwa wypływa na powierzchnię, ale nikt nie jest gotowy, bo nikt nie chce jej dojrzeć. Wskazówki dotyczące wydarzeń opisywanych w Ewangeliach wspominających o raczej nieprzyjaznym nastawieniu rodzeństwa i samych rodziców cieści Jehoszuły są jednoznaczne. To właśnie oni zostali zaliczeni do grupy opisanej w powyższych wersetach proroctwa. Dlatego też nie znajdujemy w Ewangeliach ani jednej pozytywnie przedstawionej postaci spośród członków rodziny Jehoszuły, z wyjątkiem jego matki i Jakuba, którego pisma określają mianem brata pańskiego. A co z Józefem, głową rodziny, którego kościół odstępców, chcąc nie chcąc, uświęcił? W Ewangelii Marka w rozdziale trzecim, werset 20. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zebrał tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Niby nic wielkiego, ale wypowiedź ta wskazuje jednak w sposób bardzo wyraźny na zażenowanie działalnością jednego z członków rodziny. Łączyło się ono z niewątpliwym strachem obyt pozostałych. Zjawiska dobrze nam znane jak krzydzenie, represje ze strony sąsiadów, władz, kapłanów i tym podobne. W Izraelu oznaczało to przede wszystkim wielkie niebezpieczeństwo, które mogło zakończyć się nie tylko wyłączeniem z życia w społeczności, obłożenia klątwą, ale i więzieniem lub śmiercią. I to nie tylko dla samego heretyka, bluźniercy, a takim był w ich oczach choć nie nauczał niczego innego niż pisma, które studiowali w każdy sabat, niczego z niego nie pojmując. On nie miał łatwego dzieciństwa, gdyż był inny, a także i w późniejszym życiu miał przerąbane, jeśli posłużyć się ulicznym żargonem. I teraz proszę mi wybaczyć, ale muszę przerwać ten wątek, chociaż sytuacja wymagałaby przytoczenia i omówienia pozostałych wypowiedzi z Nowego Testamentu, opisujących to wrogie nastawienie jego krewnych. Niestety nie mogę ich w tej chwili przytoczyć, gdyż odgrywają one kluczową rolę w odcinku 11 serii, obalającym kłamstwa ukryte w pismach Nowego Testamentu. Istnieje uzasadniona konieczność omówienia ich w połączeniu z fałszywą nauką propagowaną przez religię świata. Fragmenty te obalają całą piramidę kłamstw dotyczącą cieśli Jehoszuły i jego dalszych losów, skrzętnie wpajaną wiernym przez setki lat. W następnych odcinkach podejmę i całkowicie poszerzę ten wątek, a ci, którym to będzie dane, zrozumieją powody, dla których teraz przerywam dalsze udowadnianie moich wniosków. Kończąc omawianie tego proroctwa ukazuje się inny obraz niż propagowany przez niektórych biblistów, a mianowicie, że owym wymienionym w proroctwie rozmawiającym z Bogiem, a będącym umiłowanym duszy jest Jehoszua, syn Józefa, który z polecenia Boga bez bojaźni i oporu zezwolił, by Duch Syna Bożego zstąpił z niego z jego ciało. W następstwie tego ów umiłowany duszy po zwiastowaniu Słowa Bożego zakończył życie w mękach jako ofiara paschalna. Śmierć za grzechy nieba, czyli bunt szatana i innych aniołów poniósł duch syna. Obie osoby przebywały w niebycie, w otchłani przez ustalony przez szatana okres trzech dni. Ostatnie słowa proroctwa opisują Izraela usposobionego wrogo do Boga i jego pomazańca, łamiąc w każdy możliwy sposób zakon i prześladującego sługi Boże, przez co zostali znienawidzeni. Proszę Państwa, w dalszym przebiegu proroctwa mowa jest o zapowiedzianej zagładzie państwa izraelskiego za wszystkie te przewinienia. I ponownie, owa zagłada mogłaby dotyczyć czasów starożytnych z okresu życia Jeremiasza, ale raczej dotyczy ona czasów nowożytnych z okresu zniszczenia Izraela rękami Rzymian. Wypowiedź może dotyczyć więc rozbicia państwa izraelskiego przez Rzymian i to z bardzo prostego powodu, ponieważ po podbiciu ich i zniewoleniu przez Babilon Bóg uratował ich i odnowił państwo izraelskie. Nie ma więc mowy o jakimś ostatecznym znienawidzeniu i zniszczeniu państwa. To nastąpiło po roku 70 naszej ery, gdy Izrael przestał w ogóle istnieć. Prawdziwa jest więc ta druga możliwość, gdyż najpierw Izrael zbuntował się, krzyżując Bożego Wybrańca rękami Rzymian i to właśnie z tego powodu Bóg znienawidził i opuścił swoje dziedzictwo. W momencie, gdy Stwórca wydał swojego umiłowanego w ręce wrogów, czyli elit żydowskich, a ci odrzucili go i zabili, Bóg odebrał ich występek, zresztą słusznie, jako atak przeciwko niemu samemu. Lew ryczący na kogoś w lesie to lew, który jest gotów do walki, Odrzucając i zabijając syna, odrzucili samego ojca i wypowiedzieli mu otwartą wojnę, za co ich znienawidził, a następnie doprowadził do zniszczenia państwa izraelskiego. Opis ten jest w większym stopniu odzwierciedleniem nowożytnej historii Izraela z morderstwem na synu włącznie, zniszczeniem Jeruzalem i starciem Izraela z powierzchni ziemi. Rozdział drugi. Przechodzimy do kolejnego proswa jest nim wypowiedź Jeremiasza, spisana w rozdziale 15 wersety 10 do 21 tejże księgi. Biada mi, moja matko, że mnie urodziłaś, męża swarliwego i skłóconego z całym światem. Nie jestem ani wierzycielem, ani dłużnikiem, a jednak wszyscy mi złożeczą. Zaprawdę, Panie, służyłem Ci w najlepszej myśli, w czasie niedoli i w czasie ucisku orędowałem u Ciebie za wrogami. Czy można skruszyć żelazo, żelazo z północy i spisz? Twoje bogactwa i Twoje skarby wydam na łup bez odszkodowania za wszystkie Twoje grzechy w obrębie wszystkich Twoich granic i sprawię, że będzie służył Twoim wrogom w ziemi, której nie znasz, gdyż ogień rozpalił się w moim gniewie i będzie płonął nad Wami. Ty wiesz, Panie, wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłac za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął wskutek Twojej pobłażliwości. Pomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je, Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie, Boże zastępów. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Dlatego tak mówi Pan, jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz Ciebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do Ciebie, Ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię bowiem dla ludu murem spiżowym, warownym, i będą walczyć z Tobą, ale Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, by Cię wybawić i ratować, mówi Pan. I wyratuję Cię z mocy złych i wyzwolę Cię z ręki okrutników. Wersety od 1 do 10 tego proroctwa odnoszą się bezprzecznie do ludu judzkiego i miasta Jeruzalem, którym Bóg zapowiada całkowitą zagładę za ich odstępstwo od wiary. W wersecie 10 pojawia się nagle wypowiedź, nie pasująca w ogóle do omawianego tematu, a odnosząca się bezsprzecznie do osoby, która została zrodzona i jest skłócona z całym światem lub też z całą ziemią, jak przytacza większość przekładów. Owym kimś może być. Po pierwsze... Albo dom Józki, gdyż i o nim Bóg wielokrotnie wypowiadał się, że posiada matkę i ojca, to znaczy Sarę i Abrahama, którzy byli rodzicielami całego Izraela. Czy był skłócony z całą ziemią? Hm. Jest nią skłócony aż po dzień dzisiejszy, gdyż przejawy antysemityzmu widzimy na całym świecie, choć często są ukryte. Owym kimś może być prorok Jermijak, który jednak nie był skłócony z całym światem, jedynie z bezbożnymi spośród mieszkańców Jeruzalem. Owym kimś może być, cieśla Jehoshua, znienawidzony początkowo przez elity żydowskie, jednak prawda o jego osobie została znienawidzona na całym świecie i usunięta z podręczników historii. On był i nadal jest skłócony z całym światem, gdyż jest to świat szatana. Dlatego też uważam, że to właśnie trzecia możliwość wypełnia wszelkie warunki opisanej nienawiści, ponieważ za prawdę o Jechoszule, a raczej za inną prawdę niż tę propagowaną przez światowe religie, szło się na szafot albo na stos. Proroctwo powraca ponownie do wątka grzesznego narodu judzkiego. Werset jedenasty jest wyłożony zupełnie niepoprawnie i to w większości polskich tłumaczeń, przez to nie pasuje do następnych wypowiedzi, gdyż w rzeczywistości przemawia w nim sam Bóg i używa w nim tonu oskarżającego w stosunku do Judy. Werset ten powinien brzmieć następująco. Zobacz w znaczeniu sam powiedz lub też jak ci się wydaje. Czy mam się dobrze obejść z reszką ciebie, w znaczeniu z reszką twojego ludu, z tym co z ciebie pozostało? Zobacz, ja sprawię, że Twoi wrogowie odwiedzą Cię, to znaczy przyjdą do Ciebie w czasie zła lub w czasie złym, w czasie kłopotów i problemów tym itp. Czy może zwykłe żelazo skruszyć żelazo z północy? W znaczeniu np. stali, czyli czegoś wytrzymalszego. Albo czy może skruszyć brąz? Brąz nie jest tu dobrym przykładem wytrzymałości, ale został wymieniony w piśmie. Wszystkie te pytania i porównania mają na celu ukazanie Judejczykom, że nie mogą się Bogu przeciwstawić, bo nie mają takiej możliwości, gdyż to właśnie On jest owym żelazem z północy. Jest dla nich zbyt potężny i zrobi z odstępcami to, co uzna za słuszne. Werset 13 jest już zapowiedzią kary i potwierdza obie poprzednie wypowiedzi, prorokując, że za karę wszystko co wam pozostało oddam za darmo ludowi, którego nie znasz i ten cię zniewoli i uprowadzi do swojej ziemi, gdzie będziesz jego niewolnikiem. Teraz cały przekład jest sensowny i spójny, jednak kolejne wersety od 15 do 18 są już ponownie wypowiedzią jednej konkretnej osoby zwracającej się do Boga w osobie wiernego sługi. Werset 15 jest prośbą o pomszczenie za hańby i prześladowania poniesione z ręki wrogów za wierność Bogu. Ta wypowiedź jest dowodem, że to nie Dom Józki znosił hańbę za wierność Najwyższemu i swoje chwalebne czyny, gdyż chwalebnie nie postępowali. Wypowiedź nie może również dotyczyć proroka Jeremiasza. Mowa przecież o tym, że osoba ta cierpiała i ponosiła hańbę z powodu wiary, co nie miało miejsca w przypadku Jeremiasza. Jeremiasz krytykował króla Sedekiasza, który złamał warunki traktatu oraz nakłaniał go do poddania się Babilończykom, co było wolą stwórcy. Nie prześladowano go jednak z powodu wiary, lecz by zamknąć mu usta oskarżono go o zdradę. W Esecie 16 szesnastym osoba ta stwierdza, że pochłaniała lub połykała słowa Boże i było to rozkoszą w jej sercu. Jednym słowem służyła Bogu całym swoim sercem i całym swoim duchem, wykonując jego wolę. Judejczycy według wypowiedzi samego stwórcy raczej wpuszczali jego słowo jednym, a wypuszczali drugim muchem, aby nie użyć innych porównań, którymi przychodzą na myśl. Kolejne słowa owej postaci twierdzą, że jest nazwana imieniem pochodzącym od Boga lub, jak w innych przekładach, że święte imię zostało nad nią wezwane, co z grubsza oznacza to samo. Oczywiście i potomkowie Jakuba byli określani mianem ludu, nad którym wezwane zostało imię Boże lub też, zostali nazwani Jego imieniem. Jednak nie wypełniali woli Bożej, za co ich Bóg nieustannie napominał, dlatego też w ogóle nie pasują do opisywanej tu sytuacji. Wypowiedź dotyczy bezsprzecznie konkretnej osoby. Osobiście znane jest mi jedynie jedno imię, które odpowiadałoby tej całej wypowiedzi. Imię to jest bezsprzecznie święte i było nadawane jedynie wybrańcom Bożym, jak udowodniłem w poprzednich odcinkach. Imię to brzmi jeho i jak wiemy oznacza Jehowa ratunkiem, Jechowa wybawicielem. Imię Jehoszua jest dużo bliższe osobie Boga, gdyż tak nazywał swoich trzech Immanueli, a poza nim imię to, jak już wielokrotnie wspominałem, jest wyznaniem wiary i uległości wszechmogącemu Bogu. Werset 17 opisuje znowu osobę, która stroniła od rozrywek i zabawy, a co się często z tym wiąże od gorszącego postępowania. Osoba ta była raczej typem samotnika, outsidera, uginającego się pod ciężarem losu człowieka, obdarzonego gniewem Bożym na grzeszność świata. Cieśla Jehoszua musiał zatem być samotnikiem, czemu nie można się dziwić, biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone uprzednie opisy jego losu, tym bardziej, że nie znajdował nawet bezpieczeństwa w swoim domu rodzinnym. Również tam na niego nastawano. Wspomnimy na nastawienie braci patriarchy Józefa, jak oni go nienawidzili tylko za to, że był po prostu inny. Dlatego nie można się dziwić, że czuje się zraniony i w kolejnym wersecie pyta się Boga, jak długo jeszcze muszę znosić ten ból w moim sercu. Określa Boga mianem zawodnego strumienia, czyli nieprzewidywalnej, nieznanej wody, w której można by utonąć. Widzimy, że boi się o dzień jutrzejszy i całą swoją przyszłość. Kolejny werset, to jest dziewiętnasty, jest jeszcze bardziej zadziwiający niż poprzednie, gdyż mowa jest o nawróceniu się do Boga. Ale czy im nawróceniu? Jeruzalem lub proroka Jermija, czy też Jehoszuły? Wypowiedź ta była również dla mnie do pewnego czasu zagadką, ponieważ wszystkie przekłady pisma przekazują jednogłośnie taki sam sens tej wypowiedzi. Nie jest ona jednak bezsensowna, ponieważ podobnego zwrotu używał Syn Boży w stosunku do Simona Kefasa, jednak w znaczeniu, jeżeli wytrwasz. Sens jest taki, jeżeli się nawrócisz, czyli jeżeli wytrwasz wierzę, pozwolę oglądać Ci moje oblicze i staniesz się moimi ustami, czyli będziesz mówił wszystko, co Ci powiem, to znaczy powtarzał moje słowa. Przecież są to również słowa używane przez Syna Bożego w ciele proroka Jehoszuły. To właśnie on, głosząc dobrą nowinę, jedynie powtarzał słowa Ojca. Ponadto Najwyższy mówi mu, że nie wolno mu też powrócić na drogę, którą kroczy cały grzeszny lud, który będzie go kusił i namawiał do złego. Słowa o nawróceniu, czyli wytrwaniu w wierze zostały skierowane do cieśli Jehoszuły w formie obietnicy. Werset 20 mówi, że lud będzie z całą stanowczością zwalczał Jeho szułę, ale Bóg uczyni go murem z brązu, czyli ścianą, które nie będą mogli przebić. Następnie Bóg wystawia świadectwo godne jedynie Immanuela w słowach, nie pokonają cię, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić i ratować, mówi Pan. I wyratuję cię z mocy złych i wyzwolę cię z ręki okrutników, a ja dodam od siebie jedynie Amen. Szanowni Państwo, cała ta zawiła wypowiedź była rozmową pomiędzy Stwórcą a Cieślą Jehoszułą, a dokładniej z Duchem, który go zamieszkiwał. Jego pierwotny Duch przebywał przecież wraz z Duchem Syna Bożego w tym samym ciele i prawdopodobnie brał bierny udział w przeprowadzaniu misji ratowania świata. Osobiście jestem przekonany, że ów Duch znosił i odczuwał wszelkie odrzucenia i prześladowania dokładnie w ten sam sposób jak Duch Syna Bożego. Zresztą musiał on być od dzieciństwa zahartowany w upokorzeniach, jak opisywały dotychczasowe przykłady. Skoro Bóg wielokrotnie zapewniał go, że ocali go w ciele, czyli jako osobę cielesną, człowieka, to na pewno tak też uczynił. Ponadto wiele wypowiedzi dowodzi, iż są wypowiedziami cieśli już po zmartwychwstaniu, gdy zwiastował dobrą nowinę najprawdopodobniej poza granicami Palestyny, a świat milczy. Przechodzimy do kolejnego proroctwa, zawiera je rozdział 30, wersety 8 do 24 tejże księgi. I stanie się w owym dniu, mówi Pan Zastępów, złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy i już go nie do cudzoziemcy. I będą służyli Panu swojemu Bogu i Dawidowi swojemu królowi, którego im wzbudzę. Dalej w 18. Tak mówi Pan, oto ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczyna i weselących się. Rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie. Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną. Lecz wszystkich jego ciemięsców ukażę. Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władza wyjdzie spośród niego i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie, mówi Pan. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca. W dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. Bóg zapowiada w odniesieniu do przyszłości Izraela poważne zmiany, ponieważ Jakub ma zostać wyratowany z rąk swoich ciemięsców. Na tronie ma zasiąść sam Dawid, którego Bóg im wzbudzi i będą służyli Bogu i swojemu królowi. Mowa oczywiście o nastaniu Królestwa Bożego na ziemi, czyli okres następujący już po zagładzie obecnego świata, gdy Syn Boży wstąpi w ciało potomka Dawidowego. Od wersetu 18 wypowiedź precyzuje okoliczności odbudowy Izraela, a więc ujarzmienie wrogów, odbudowę Jeruzalem i Pałacu Królewskiego, ale nie znajdziemy nawet jednej wzmianki na temat odbudowy świątyni Bożej, która przecież jest najważniejsza i powinna zostać odbudowana jako pierwsza. Jest to kolejny dowód, że podany tu okres dotyczy już królestwa na ziemi, w którym to Bóg będzie ich świątynią. Proroctwo to nie może zatem dotyczyć okresu po powrocie z niewoli babilońskiej lub jakiegokolwiek innego okresu czasu. W wersecie 21 donosi pismo o pewnej specyficznej osobie, jest ją ów książę czy też władca, które to określenia są właściwie przekłamaniem hebrajskiego tekstu, gdyż w oryginale używa się raczej przymiotnika rodzaju majestatyczny lub szlachetny. W każdym bądź razie owo określenie kojarzy mi się bardziej z osobą Józefa, księciem wśród swoich braci, niż z Judą, o którym niewiele wiemy z Pisma. Z tekstu wynikałoby raczej, że to potomek Józefa będzie owym majestatycznym lub też szlachetnym. Dalsza wypowiedź odnosi się również do niego, a Bóg stwierdza, że pozwoli mu się do siebie zbliżyć. Cały sens tego proroctwa jest dla mnie kolejną wskazówką na prawdziwe pochodzenie cieśli i na nadzwyczajną formę wyróżnienia jakiego dostąpi. Władcą, o którym mowa jest z całą pewnością Jehoszua, Syn Boży w ciele Dawidowym, ale i w dużym stopniu także i Duch samego Cieści, który znosił te same cierpienia co Anioł Boży. Bóg pozwoli mu zbliżyć się do siebie, jednak nie z powodu narażania swojego życia, jak tłumaczą niektóre przekłady, lecz raczej w następującej formie. Któż byłby tak śmiały, tak bardzo pragnął bliskości Boga, by narazić siebie samego, swego ducha, w formie duchowego wnętrza człowieka, a nie tylko ciała. Jest to metafora do całkowitego oddania lub ofiarowania się Bogu całym swoim duchem. Wypowiedź ta jest również skierowana do szatana, gdyż przecież tak brzmiało jedno z jego wielu oskarżeń przeciwko osobie ludzkiej. W tym przypadku może chodzić o wskazówkę dotyczącą momentu owego zbliżenia, a mianowicie, skoro mowa była o sądzie Bożym, oznaczałoby to, że Jehoszuła zostanie dopiero wtedy wzbudzony z martwych i odbierze swą nagrodę. W XXIII Bóg zapowiada rozpętanie się burzy na świecie, która dotknie grzeszników. Burza ta, przybierając najróżniejsze formy, trwa po dzień dzisiejszy. Wszystkie te znaki zostaną zrozumiane przez wiernych dopiero u końca dni. Rozdział trzeci. Przechodzimy do kolejnego proroctwa, które, jak już zapowiedziałem, zostało wykorzystane przez tzw. Ojców Kościoła Odstępców do wprowadzenia własnej nauki na świat. Mowa jest o proroctwie z rozdziału 31 rozdziału Księgi Jermija, które zostało zmanipulowane do niecnych celów i użyte w Ewangelii Mateusza w rozdziale 2, werset 18 do uwiarygodnienia fałszywej nauki. Aby pozbyć się wszelkich wątpliwości, czego lub kogo dotyczy owa wypowiedź, przytoczę ją utartym zwyczajem jako bardzo obszerny fragment, wykorzystując w tym celu przekład Biblii Tysiąclecia. W tamtych czasach, wyrocznia Pana, będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem. To mówi Pan, znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały od miecza, Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Znowu Cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Przyozdobi się znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii, uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima – Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana Boga Naszego. To bowiem mówi Pan, wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodą ich do strumienia wody równą drogą. Nie potkną się na niej Jestem bowiem ojcem dla Izraela A Efraim jest moim synem pierworodnym Słuchajcie narody Słowa Pańskiego Głoście na dalekich wyspach mówiąc Ten co rozproszył Izraela Zgromadzi go i będzie czuwał nad nimi Jak pasterz nad swą trzodą Pan bowiem uwolni Jakuba Wybawi go z ręki silniejszego od niego Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie Na wyżynie Syjonu I rozradują się błogosławieństwem Pana Zbożem, winem, oliwą, owocami i wołami Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już im sił nie zabraknie. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienią bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę ich po troskach. Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się błogosławieństwem. Wyrocznia Pana. To mówi Pan. Słuchaj. W rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. rachel upłakuje swoich synów. Nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. To mówi Pan, powstrzymaj głos Twój od lamentu, a oczy Twoje od łez, bo jest nagroda na Twe trudy, wyrocznia Pana. Powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. Jest nadzieja dla Twego potomstwa, wyrocznia Pana. Wrócą synowie do swych granic. Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima. Ukarałeś mnie i podlegam karze jak nieoswojone cielę. Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim. Gdy bowiem odwróciłem się, pożałowałem tego, a gdy zrozumiałem, uderzyłem się w biodro. Wstydzę się i jestem zmieszany, bo noszę hańbę mojej młodości. Czy Efraim nie jest dla mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności. Muszę mu okazać miłosierdzie. Wyrocznia Pana. Postaw sobie kamienie milowe. Ustawia drogowskazy. Zwróć uwagę na gościniec, na drogę, którą wychodziłaś. Powróć dziewicę Izraelu. Powróć do Twych miast. Szanowni Państwo, pozornie wydawałoby się, że całe proroctwo, aż do wersetu 14, nie jest niczym innym jak barwnie zinterpretowaną obietnicą odnowienia i odbudowania narodu izraelskiego. Jednak tylko częściowo pokrywa się to z prawdą. W wersecie 4 i w 21 Biblia Tysiąclecia używa już komentowanego przeze mnie w odcinku 5 określenia dziewicy do narodu izraelskiego, co jest absolutnie poprawne, gdyż również hebrajski tekst używa tu słowa betulach. Nie chcę już powracać do tematu tej manipulacji z rozdziałem 7 Księgi Izajasza. Musimy jednak zwrócić szczególną uwagę na wypowiedź zawartą w wersecie 6, będącą najprawdopodobniej wskazówką dotyczącą nadejścia Mesjasza. W wypowiedzi mowa jest o stróżach na górach efraimskich, którzy będą nawoływać do radości i do wstąpienia na Syjon. Hebrajski Tanach w odniesieniu do stróża używa określenia Nazerim. Co byłoby może wiarygodną wskazówką odnośnie nazwy Nazaretu, gdyby nie fakt, iż owa miejscowość nie należała nigdy do plemienia Efraima, lecz do synów plemienia Naftalego. Takie znaczenie określenia stróża byłoby podstawowym wytłumaczeniem kłamstwa skrzętnie zbudowanego wokół nazwy Nazaret jako miejsca narodzin światowego Mesjasza. Jednak nazwę Nazaret należy rozumieć w bardzo szerokim znaczeniu wartowni. Proroctwo to nie ma nic wspólnego z propagowaną przez kościół odstępców, historyjką o narodzinach w naftalińskim Nazaret, potomka Judy, syna Dawida i tym podobne. Temat ten poruszę jeszcze w odcinku 11. W dalszym przebiegu proroctwa aż do wersetu 14 mamy do czynienia z zapowiedzią odnowy narodu pod władzą Boga, ale w wersecie 9 padają wręcz magiczne słowa w odniesieniu do Efraima i to nie w kontekście rozpatrywania go jako resztę plemion izraelskich. Najwyższy określa siebie samego jako ojca całego Izraela, lecz wyszczególnia i wywyższa Efraima miarem swojego pierworodnego, co jest definitywnym potwierdzeniem wyróżnienia, jakie otrzymał patriarcha tego rodu, którym był Józef. Są to wypowiedzi o wręcz kapitalnym znaczeniu i nad takimi faktami nie można po prostu przejść do porządku dziennego, a tym bardziej ich ignorować. Werset 15 opisujący zapłakaną racher, która jest obrazem córki syjońskiej lub dziewicy Izraela, nie ma nic wspólnego z dobrze znaną manipulacją odstępców spisaną w Ewangelii Mateusza. Łzy, które przelewa są jedynie obrazem przyszłych wydarzeń, jakie miały nastąpić po najeździe Babilończyków w ramach gileackim, gdzie wymordowano lub uprowadzono do niewoli większość ludności. Następne wersety objaśniają ten opis, że odnosi się on właśnie do tych wydarzeń, gdyż pojawia się obietnica powrotu uprowadzonych do niewoli. Bóg mówi wyraźnie, że Rachel nie ma płakać, bo powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. Wrócą synowie do swych granic. Nie może tu w ogóle być mowy o jakichkolwiek innych wydarzeniach. W kolejnych wersetach Bóg mówi, że usłyszał skargi swego narodu i zlitował się nad nim, dlatego sprowadzi go z powrotem, a oni dochowają mu wierności. I dochowali, gdyż odrzucili wszelkie swoje bałwany i nowych już nie sporządzali. Służyli wyłącznie wszechmogącemu, który jest święty na wieki. Również w ostatnim przytoczonym wersecie padają słowa: Powróć dziewice o Izraelu, powróć do swoich miast. Proszę Państwa, wszyscy doskonale znamy interpretację tego proroctwa użytą w Ewangelii Mateusza, której nie będę jednak teraz przytaczał, gdyż omówiłem ją w odcinku 11 poświęconym kłamstwom ukrytym w pismach Nowego Testamentu. Obecnie przytoczę jedynie skrót tej interpretacji. Król Herod, dowiedziawszy się rzekomo od Magu, że w Betlejem narodził się zapowiedziany władca Izraela, kazał się go podstępnie pozbyć i dla pewności wymordować wszystkich chłopców w stosownym wieku. Józefa ostrzegł jednak anioł i ten uciekł z Miriam i z niemowlęciem do Egiptu. Sprawę Egiptu napominałem już przy innej okazji. Po wymordowaniu dzieci w Betlejem autor powołuje się właśnie na omawiane obecnie proroctwo, twierdząc, że ów mord został w nim przepowiedziany. Tak brzmi skrót wysanej z palca interpretacji, a jak wygląda rzeczywistość. Po pierwsze, Herod Wielki, gdyż to jemu przypisywany jest ten ohydny czyn, opierając się na kronikach rzymskich, dokonał swego żywota na cztery lata przed domniemanym narodzeniem się syna Józefa. Po drugie, dla uściślenia, rama, o którym jest mowa w proroctwie, leży w ziemi efraimskiej i w pełnej formie znane jest jako ramech. Miasto to leży na północ od Jeruzalem i jego Betlejem, w którym rzekomo przyszedł na świat Jehoszuła, syn Józefa. Odległość w linii prostej pomiędzy obu miastami wynosi 140 km. Chyba w takim razie żołnierzom Heroda musiał się popsuć GPS, skoro poszli w zupełnie przeciwnym kierunku, ponieważ Betlejem znajduje się w odległości zaledwie 30 km od Jeruzalem, ale w kierunku południowym. Jaka żałosna manipulacja, a świat się jej nadal trzyma i będzie kroczył tą drogą śmierci, aż do jego zagłady opisanej m.in. w objawieniu Jana. Rozdział 4. Omawianie proroc, spisanych przez Jeheskela rozpoczniemy od rozdziału 17 w wersetach 22-24. Fragment, który omówimy dotyczy zapowiedzianego potomka, choć nie został on tu wymieniony. Wypowiedź Ezechiela dotyczy czasów nowożytnych i sięga aż po nastanie Królestwa Bożego na ziemi. Jako ciekawostkę chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że niemalże cały rozdział 17 poświęcony jest w formie porównania Boga i szatana omawianym na podstawie postępowania Izraela. Porównanie to, choć dobrze ukryte w zagadce wymyślonej przez proroka, omówiłem w odcinku poświęconym szatanowi. Proroctwo, którym się obecnie zajmiemy, znajduje się w wersetach 22 do 24 tego rozdziału. Tak mówi Pan Bóg. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego pędów ułamie gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja Pan rzekłem to i uczynię. Cedrem, na który powołuje się Bóg jest naród Izraela. Z tego narodu, który składa się z dwunastu plemion określonych jako gałązki wchodzące w skład wierzchołka drzewa, Bóg ułamie jedną jedyną gałązkę. Wspominając na błogosławieństwo Jakuba dane jego synom, możemy bez wahania stwierdzić, że mowa jest o rodzie Józefa, a nie o rodzie Judy. To Józef został uświęcony i wywyższony ponad swoich braci. Bóg zasadzi gałązkę z rodu Józefa na swej świętej górze, czyli w niebie, oraz na górze izraelskiej, czyli w Jeruzalem. Następnie gałązka ta rozrośnie się, stając się sama dorodnym cedrem, który wyda owoc według swego gatunku. Zamieszkają pod nim wszyscy, którzy szukać będą schronienia u Boga. Królestwem jest oczywiście przyszłe Królestwo Syna na ziemi. Owocem są święci Boga, najprawdopodobniej jedynie ci wybrani spośród ludu Izraela. Jest to wyraźna wskazówka na inne omawiane już proroctwa dotyczące okresu pobytu Mesjasza na ziemi i zwiastowania dobrej nowiny. W 24. Bóg wyraźnie potwierdza swoją władzę nad ludźmi oraz, że to On jest jedynym suwerenem, który wykonuje swoją wolę. Od Jego woli zależą losy świata. Co On przewidział lub co postanowił już się dokonało. Werset ten jest analogią do jednego z proroctw Daniela, które niedługo omówimy. Kolejnym przykładem, do którego przejdziemy, jest wypowiedź z rozdziału 21 w wersetach 29-32, która często przytaczana jest jako ewentualne proroctwo dotyczące potomka Dawidowego, chociaż nim nie jest, ponieważ większość rozdziału omawia zapowiedzianą karę za odstępstwa od wiary, którą miał wymierzyć Izraelowi król babiloński. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ przypomnieliście mi swoją winę, bo ujawnione są wasze występki, a wasze grzechy widoczne są we wszystkich waszych czynach, ponieważ przypomnieliście się, zostaniecie z powodu nich pojmani. Lecz o tobie, bezecny bezbożniku, książę izraelski, którego dzień nadszedł w czasie, gdy wina dojdzie do swojego kresu, tak mówi Wszechmocny Pan, przed z diademem i przed z koroną, nic nie pozostanie tak, jak jest, to co niskie będzie wywyższone, a co wysokie będzie poniżone. W gruzy, w gruzy, w gruzy obrócę je, także ono nie pozostanie tak, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo. Jemu je dam. Jak już wspominałem, rozdział 21 zapowiada zagładę z ręki Babilończyków, a berłem syna, na które powołuje się Bóg, jest berło Izraela, czyli władca Izraela, gdy zbuntował się przeciwko królowi babilońskiemu, za co musi ponieść karę. Babilon naciąga, by dokonać zagłady. Prawdziwe proroctwo dotyczące Mesjasza opisują dalsze wersety, a mianowicie wypowiedzi rozpoczynające się od 30. Mowa jest o bezbożniku, księciu izraelskim. Wypowiedź tę przytaczałem już w odniesieniu do anioła Michała, którego uważa się za księcia nad Izraelem. Już uprzednio przestrzegałem, że powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do pewnych wypowiedzi, gdyż tak naprawdę to niewiele posiadamy informacji odnośnie świata Boga i aniołów. W wersecie 30 prorok wskazuje na dzień upadku owego bezbożnika, w którym ja osobiście rozpoznaję szatana. Jego ukaranie i wyrzucenie z nieba nastąpiło najpóźniej w chwili śmierci jeśli Jeho na krzyżu, gdyż wtedy pakt został wypełniony i duch syna stąpił do otchłani, gdzie przebywał w stanie niebytu przez okres trzech dni. To właśnie ten moment opisuje chwila, gdy wina dojdzie do skutku, w czym widzę analogię do wypowiedzi z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela, o czym jednak później. Następnie Bóg stwierdza, że odbiera szatanowi jego diademy, co oznaczałoby odebranie mu bardzo wysokiej pozycji, jaką zajmował w niebie. To co wysokie zostanie więc strącone na ziemię, a co niskie wyniesione do nieba. Królestwo szatana, którym jest obecny materialny świat, gdyż przecież sam Syn Boży wypowiedział się o nim jako o władcy świata, zostanie obrócone w stertę gruzów, aż nadejdzie ponownie ten, który ma do niego prawo. Osobiście upatruję w nim osoby Syna Bożego, który będzie sprawował rządy na ziemi, być może w ciele Dawida. W tym proroctwie rozpoznajmy ponadto dwie różne postacie sług Bożych, a mianowicie Mesjasza, który skonał na krzyżu i przyszłego potomka Dawida. Dwie osoby w zupełnie różnych okresach historii lub też jedna i ciągle ta sama osoba, co brzmi bardziej prawdopodobniej i brzmi logiczniej. Kolejną wypowiedzią, którą się zajmiemy jest proroctwo z rozdziału 34, wersety 11-24. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem, przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pas na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę wszelkiego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami i moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi? Dlatego tak mówi do nich wszechmocny Pan, oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi, ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i odtrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz, dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida i będzie je pasł, będzie je pasł i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę i Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Cały rozdział 34 poświęcony jest omawianiu przewinień złych pasterzy pod postacią kapłanów, przywódców i możnych Izraela, którzy sprawowali pieczę nad ludem Bożym. Bóg krytykuje ich niesne postępowanie, aż do wersetu 21, omawiając ich chciwość, egoizm możnych, oskarżając ich w podtekście bycia winnymi zagłady całego narodu. Zapowiada również, że sam zatroszczy się i uratuje swoje stada z niewoli i sprowadzi je z powrotem na ich pastwiska, gdzie będą się już pasły spokojnie. Mamy tu do czynienia z zapowiedzią zmian na całej ziemi, które mogą nastać dopiero po wypełnieniu każdego warunku paktu. Jednym słowem, wpierw musiało dojść do wypełnienia paktu, co mamy już za sobą, by Bóg mógł dopełnić przepowiedni. Dopiero po tych wydarzeniach, jak opisuje werset 23, najwyższy zapowiada powołanie potomka z domu Dawidowego, który będzie pasterzem jego wiernych. Ponownie mowa jest o potomku Dawidowym w odniesieniu do wydarzeń następujących już po zagładzie świata szatana, gdy na ziemi nastanie Królestwo Boże. Proroctwo dotyczy bliżej nieokreślonej przyszłości, gdy stwierdza, że żaden naród nie będzie już niepokoił ludu Bożego, co dotychczas nie nastąpiło. Należy też zwrócić uwagę, że Bóg określa wielokrotnie Izraelitów mianem swoich owiec, swojego stada. Jedynie oni mają zostać wyratowani przez bezpośrednią interwencję Jechowach. Potwierdzenie tego faktu znamy również z wypowiedzi Syna Bożego, gdyż wielokrotnie stwierdzał, że przyszedł, by wyratować te owieczki, które pozostały z domu Izraela. Znamy przecież te wypowiedzi, a oznaczają one bezpośrednią interwencję Jechowach. Tą interwencją była misja Syna Bożego na ziemi, a wymuszona wypełnieniem warunków paktu i odkupieniem winy szatana. Wygląda na to, że ów pakt dotyczył tylko tego jednego wybranego narodu, któremu Najwyższy nadał prawo, aby jego przestrzeganie go zbawiło. W ten sposób interwencja Boża dotyczyła jedynie narodu żydowskiego. Fakt ten okaże się bardzo istotny w kwestiach dotyczących sprostowania fałsze, z których dopuścili się tzw. ojcowie kościoła odstępców w odniesieniu do postaci jednego z apostołów. Przejdziemy teraz do kolejnego proroctwa z Księgi Ezechiela, a mianowicie do rozdziału 36 w wersetach 17-38, w którym to rozpoznajemy dwa wątki. Pierwszym jest fizyczna odbudowa narodu po powrocie z Babilonu, a drugim duchowa odbudowa Izraela przez nadejście Mesjasza. Synu Człowieczy, gdy dom izraelski mieszkał w swojej ziemi, skalał ją przez swoje postępowanie i swoje czyny, jak jest nieczystością kobiety w okresie jej krwawienia, tak było z ich postępowaniem wobec mnie. I wylałem moją złość na ich za krew, którą przelali na tej ziemi, kalając ją swoimi bałwanami. I rozproszyłem ich wśród narodów I zostali rozsiani po różnych ziemiach Według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich Lecz gdy przyszli do narodów Wtedy tam, dokądkolwiek przyszli Znieważali moje święte imię Gdyż mówiono o nich Oni są ludem Pana Musieli wyjść z jego ziemi Wtedy żal mi było mojego świętego imienia Które znieważył dom izraelski Wśród ludów, do których przybył Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu Tak mówi wszechmocny Pan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 I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości i sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich uczynkach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu waszych win i swoich obrzydliwości. Nie ze względu na was ja działam, mówi wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania domu izraelski. Tak mówi Wszechmocny Pan, gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane, a spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowym na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić, ten kraj niegdyś spustoszony stał się podobny do ogrodu Eden, a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. I poznają narody, które wokół was pozostały, że ja, Pan... Odbudowałem to, co było zburzone Zasadziłem to, co było spustoszone Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię Tak mówi Wszechmocny Pan Oto jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im to uczynić Pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec Jak liczne są trzody dla celów ofiarnych Jak liczne są owce w Jeruzalemie w Jego święta Tak zrujnowane miasta pełne będą trzód ludzkich I poznają, że Ja jestem Pan Wersety 17-21 do 21 omawiają zagadnienia odstępstwa od Najwyższego i wypełnienia się przekleństwa wypowiedzianego ustami Mosze, to jest Mojżesza. Werset 22 ukazuje nam powody, dla których święty Jehowa działał wśród Izraela wychowując go. Powodem jest święte imię Boże, a nie Izrael jako naród. Najwyższy wskazuje wyraźnie, że prawda o jego osobie jest o wiele ważniejsza od samego narodu żydowskiego, co oznacza, że Bogu zależy na tym, by wszystkie ludy ziemi poznały go. Poza tym jest to wskazówka, że istnieją ważniejsze powody od powodów czysto ziemskich, a więc powody czysto niebiańskie, ponieważ wiarygodność Boga została podważona przez szatana. Podważył ją w momencie, gdy zakwestionował prawidłowość aktu stworzenia świata materialnego, a co za tym idzie i człowieka. Bóg stwierdził, że było to dobre, a szatan stwierdził, że niekoniecznie, bo istota, którą stworzył jest taka czy owaka. Tego typu wypowiedzi najwyższego dotyczą raczej przywrócenia równowagi w niebie na bazie postępowania narodu wybranego na ziemi. Wszystkie te wypowiedzi są ogromnie ważne i zazębiają się ze sobą. Są one zapowiedzią zmian, jakie miały niebawem nastąpić, czyli o objawieniu się Boga wszystkim mieszkańcom ziemi. Z powodu znieważenia świętego imienia Bożego przez Izrael za sprawą ich niecnych uczynków, gdyż to swoimi uczynkami znieważali święte imię Boże, najwyższy zapowiada zmianę. Zmianą tą miało być ukazanie się całemu światu w roli Boga poprzez ratunek nad wybranymi z Izraela. Mowa jest o uświęceniu imienia, a to ma zostać uświęcone wśród narodów ziemi, to znaczy wcale nie tylko w Izraelu. W całej procedurze uświęcania imienia Bożego Izrael miał być jedynie narzędziem, by pozyskać pozostałe narody świata. Najwyższy mógł uświęcić swoje wielkie imię wśród pozostałych narodów ziemi tylko poprzez oczyszczenie świata z grzechu, a to stało się możliwe poprzez wypełnienie misji Jehoszuły. Bóg postępował wobec Izraela metodą drobnych kroczków zarówno w kwestii błogosławieństwa, jak i przekleństwa. Odnośnie do omawianego okresu historii nastąpiło sprowadzenie ich z niewoli do ich ojczyzny, a następnie oczyszczenie ludu wodą oczyszczenia. Bóg zapowiada w przyszłości najwyraźniej jakieś wydarzenie o niebywałej wadze, a tym było zesłanie swego syna na ziemię w celu wypełnienia paktu. Werset 26 zapowiada odnowę serca i podarowanie serca wierzącego, a zatem czerpiącego swoją moc z miłości do Boga i bliźniego, a nie ze strachu przed przykazaniami zakonu. Wraz z tym kochającym sercem mieli otrzymać także i Ducha Bożego, który miał prowadzić ich nadal drogą wytoczoną przez zakon, gdyż mowa jest o przestrzeganiu przykazań bożych. Słowa te są kolejną wskazówką, że zakon nie przeminie aż do końca świata. Począwszy od wersetu 28, a skończywszy na 36, Stwórca zapowiada powrót do ojczyzny, nawrócenie się ludu, wstyd za popełnione przewinienia oraz przywrócenie świetności narodu izraelskiego i podziw pozostałych narodów świata. Jednocześnie przypomina, że to nieświetność Izraela jest powodem takiego postępowania, co jest ważną wskazówką odnośnie motywów działania Bożego, czego Żydzi nie zrozumieli. W takich wypowiedziach najwyższy zawsze wskazywał, że dla niego istnieją sprawy dużo wyższej wagi niż zajmowanie się tylko narodem izraelskim. Bardzo istotny wątek zostaje poruszony w wersetach 37-38, a mianowicie mowa jest o rozmnożeniu Izraela niczym owiec, co dla mnie jest kolejną wskazówką na okres nowożytny i formowanie statie hoszuły wynikające z proroctwa o Jakubie. Bóg rozwija tę myśl w kolejnym zdaniu porównując wybranych do zwierząt ofiarnych, czyli najczystszych niczym nieskalanych, bez skazy. Słowa te, ponieważ dotyczyły jedynie Żydów, znalazłyby swoje wytłumaczenie w objawieniu Jana, a dokładnie w rozdziale 7, wersetach 3-4 oraz w 14, wersetach 2-5, które przytoczę w przykładzie Biblii Warszawskiej. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Mowa oczywiście, o ile wierzyć słowom objawienia Jana, o dobrze znanych 12 tysiącach wiernych z 12 plemion Izraela. Kim są, tego dowiadujemy się właśnie z rozdziału 14, wersetach 2 do 5.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 Słowa te są wręcz niewyobrażalnym wyróżnieniem dla tych spośród rodowitych Żydów, którzy na przestrzeni minionych wieków musieli poddać się niesamowitym wyrzeczeniom. Po pierwsze, sami będąc nie tylko czystymi, ale także i sprawiedliwymi w oczach Boga, musieli pozostać takimi aż do śmierci. Po drugie, musieli ponadto podążać drogą prawdy o osobach świętego Jehowa i Jechoszuły, Syna Bożego. Po trzecie, musieli dochować czystości wiary i przekazywać ją dalej. Niestety także i w przypadku tej grupy wiernych natykamy się na pułapki szatana, o których porozmawiamy w odcinku 13. Rozważając mnogość populacji żydowskiej na przestrzeni minionych tysiącleci, również i tej rozsianej później po całym świecie, przyznających się do swego żydowskiego pochodzenia lub też zatajających je, Sama liczba owych 144 tysięcy będzie wręcz liczbą cząstkową, zapewne jedynie którymś miejscem po przecinku. Takie osoby jednak istniały, nadal istnieją i nadal będą istnieć, a koniec nastanie, gdy dopełni się ich liczba w niebie, to znaczy z dniem śmierci ostatniego członka owej 144 tysięcznej trzody ofiarnej, nawiązując do słów proroka Ezechiela. Dopiero w dalszych słowach objawienia, adekwatnie do przytaczanego prorostwa Jeheskela, mowa jest także o pozostałych narodach świata. I tak po błędnym wyliczeniu wszystkich plemion Izraela w rozdziale 7, w wersetach 5-8, w kolejnych wersetach, to jest w 9-17, mowa jest o pozostałych wiernych, wśród których Święty Jehowa zapowiedział wspomniane na wstępie uświęcenie swego imienia.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 Szanowni Państwo, wypowiedź ta ukazuje nam ogromne rzesze wybranych spośród wszystkich narodów świata stojących przed Bogiem, co jest obrazem bardzo pokrzepiającym, ale napawającym niepewną refleksją. Skoro bowiem starzec tłumaczy, że owymi wybranymi są osoby, które przybyły do nieba z wielkiego ucisku, to należałoby zastanowić się, jak ów wielki ucisk zdefiniować, o który wielki ucisk chodzi. Czy chodzi ogólnie o osoby znajdujące się na przestrzeni wieków w pohańbieniu pośród świata, a może osoby zachowujące czystą, a zatem odmienną wiarę, muszące ukrywać się ze swoją wiarą i wiedzą, a będące na przestrzeni wieków prześladowane z powodu swojej odmienności? Czy też chodzi o w specyficzny w zrozumieniu świata wielki ucisk, który ma dopiero nadejść? Mowa o głodzie na ziemi, jakiego nie było od początku świata. Jeżeli rozważymy taką możliwość, oznaczałoby to, że to dopiero po pojawieniu się wroga Boga pod postacią instytucji zwierzęcia, rzesze ludzi odnajdą tę wąską ścieżkę i nawrócą się do Boga, pokazując światu przysłowiowe plecy. Osobiście uważam, że w objawieniu mowa jest o obu rodzajach ucisku, lecz w dużo większym stopniu o tej pierwszej możliwości, czyli o osobach żyjących w codziennym ucisku na przestrzeni wieków, to oni, uważam, będą stanowili ogromną większość spośród opisanego tłumu. Druga grupa ludzi będzie raczej znikoma, gdyż sam ucisk, jak podaje Apokalipsa Jana, będzie trwał krótko, ale nie jest on narzędziem gniewu Boga, to ludzie do niego doprowadzą. Nasze elity zatroszczyły się już o wszystko. Zapewne powodem będzie jakiś konflikt zbrojny, czy kolejny kryzys gospodarczy, czy epidemia. W naszym zglobalizowanym świecie niewiele potrzeba, by wszystko runęło w gruzach, jak przekonaliśmy się po mini kryzysie z roku 2008. Przypominam, że nawet dla tych, którzy nie znali prawdy o Bogu, czy nawet wyznawali prawdę świata, gdyż nigdy nie posiedli możliwości sprawdzenia swych informacji, Bóg przewidział drogę wyjścia. Mam tu na myśli Kmiota, który urodził się na polu, całe życie pracował w imię Boże dla swego pana, wiedząc jedynie tyle, ile mu powiedziano, aż na tym samym polu dokonał żywota. Mowa o przypowieści pańskiej z Ewangelii Łukasza z rozdziału 12:48. My jednak nie zaliczamy się do takich wybrańców, gdyż jesteśmy pokoleniem uczonym w piśmie, a zatem posiadającym dostęp do wszelkiej wiedzy.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 Obydwa kawałki drewna, na których umieścisz napis, będą na ich oczach w twoim ręku. Potem powiedz im.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 Także i to proroctwo dotyczy bezsprzecznie okresu następującego już po starciu tego świata z powierzchni ziemi, gdyż pismo mówi, że Po pierwsze będą jednym narodem, po drugie potomek Dawida będzie ich królem po wszystkie czasy, czyli na zawsze. Ostatnia wypowiedź powołuje się w sposób wyraźny na Królestwo Boże na ziemi. Proroctwo to porusza jednak bardzo ważną kwestię podziału ról. Zwróćmy uwagę, że Bóg, jaki czynił to już wielokrotnie w pismach, rozdziela w swoich wypowiedziach plemiona izraelskie na plemiona Judy i Efraima. W moim pojęciu pisma jest to wyraźna wskazówka na błogosławieństwo jakubowe dane Judzie, ale przede wszystkim na błogosławieństwo wypowiedziane wobec Józefa i Efraima, jego syna. Podejmowałem ten temat już na wstępie omawianych prorost, zastanawiając się z jakich powodów błogosławieństwo dane Józefowi było tak obfite, o wiele obfitsze niż to dane domowi Judy. Dlaczego Żydzi, a wraz z nimi i cały świat ignorują ten fakt i ignorują postać Józefa? Jedynie niewielka społeczność tak zwanych Samarian, to znaczy pozostałości po owych dziesięciu plemionach izraelskich zamieszkujących w przeszłości Samarię, uznaje Mesjasza jako potomka Józefa, gdyż to właśnie on posiadał owego nadzwyczajnego ducha i był kimś absolutnie wyjątkowym. Właśnie w związku z tym problemem przytaczałem już w odcinku piątym, proroctwo z rozdziału czwartego Księgi Zacharia, to jest Zachariasza, umawiające kwestie dwóch pomazańców stojących przed Bogiem, którzy są dwoma drzewami oliwnymi stojącymi po obu stronach świecznika. Wskazałem również na możliwość, że tłumaczenia świata, iż chodzi jedynie o odzwierciedlenie duchowych pomazańców pod postacią króla i kapłana, którzy będą sprawować rządy na ziemi w ciele jednej osoby, jest definitywnie błędne. Posiadam niepodważalną pewność, że jest ono celowo błędne, chociaż w pewien sposób zapewne i poprawne. Chodzi mi o to, że ukazuje ono jedynie jedną ewentualność i to tę o dużo mniejszym znaczeniu, to znaczy ukazuje jedynie półprawdy. Jest rzeczą bezdyskusyjną, że to właśnie u Boży podział Izraela na Efraimę i Judę jest wskazówką klasyfikującą obie te postacie jako obu pomazańców usługujących Bogu. Jak już wspomniałem w odcinku szóstym, prostwo to bardzo dobitnie wskazuje na fakt, że Bóg połączy owa kawałki drewna, które Ezechiel trzymał w swej dłoni i stworzy z nich jeden naród. Oznacza to, że podział na dwie postacie, czyli na dwóch pomazańców będzie istniał tylko tak długo, aż Syn Boży zajmie należne mu miejsce w obu osobach. Jest to kolejna wskazówka na fakt, jak ważną rolę odgrywał Józef w losach świata, choć jest postacią zupełnie zapomnianą, a raczej celowo utajoną. Potwierdzenie takiego stanu rzeczy przedstawia w pewnym sensie wypowiedź stwórcy z wersetu 24, w którym to zapowiada powołanie jednego króla pod postacią Dawida, ale wspomina również o jednym pasterzu, którym wcale nie musi być Dawid. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaje wymieniona tu druga osoba, osoba duchowa pod postacią kapłana, gdyż tak wyglądał podział władzy w Izraelu. Król troszczył się o sprawy świeckie, a kapłan o duchowe. W obu osobach działał będzie duch Syna Bożego. Jednak dla nas poszukiwaczy samo pochodzenie cieśli Jehoszuły z plemienia Efraima posiada wartość jedynie symboliczną, bo przecież nie jego postrzegamy jako Mesjasza, lecz ducha Syna, który przez krótki czas w nim przebywał, a obecnie siedzi po prawicy Najwyższego chodzi o prawdę, o poprawność nauki i o obalenie tej fałszywej nauki kościołów świata. Rozdział 5 Przechodzimy do kolejnego proroka, jakim jest Daniel, który jak już wspomniałem nie tylko posiada wiele cech wspólnych z postacią patriarchy Józefa, będąc niemalże jego odzwierciedleniem, ale jak zakładam, był jego potomkiem. Los proroka, który może być postacią czysto fikcyjną i symbolizującą najślachetniejsze cechy ludzkiego charakteru, jest wiernym odzwierciedleniem pozycji, jaką posiadał Józef na dworze Faraona. W obu przypadkach mamy do czynienia ze szczególnego rodzaju więźniami lub niewolnikami, gdyż takimi byli, obdarzeni jednak niezwykłą inteligencją i Duchem Bożym. Żaden z nich nie był człowiekiem wolnym, lecz własnością swego Pana. Podobieństwo postaci jest tak uderzające, że jestem całkowicie przekonany, że kiedyś w przyszłości okaże się, że zarówno Daniel, jak i pozostali kapłani i prorocy Izraela byli potomkami Józefa i Efraima. Otrzymali oni Ducha Bożego i za jego sprawą posiedli nadzwyczajną inteligencję oraz umiejętności wykładania snów. Znamy prostwa Daniela z rozdziału drugiego Księgi i ogólnie wiadomo, że kamieniem, który uderzył w posąg symbolizujący Królestwa Świata, był Syn Boży. Jednak nie tym proroctwem chciałbym się zająć. Przykład, który chciałbym na wstępie omówić został spisany w rozdziale czwartym, w czternastym, i jest w zasadzie tylko wzmianką, z której można by mniemać, że dotyczy przyszłego władcy świata. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w celu, aby żyjący poznali, że najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je komu chce, może nad nim ustanowić najuniżejszego z ludzi. Proroctwo opisuje sen króla babilońskiego, którego potęga rozrosła się niczym potężne drzewo, któremu się śniło. Drzewo to zostało z rozkazu Boga ścięte, a werset 14 omawia właśnie przyczynę owego ścięcia. Przyczyną była pycha, a nauką wynikającą z powalenia drzewa jest fakt, że to Bóg decyduje o wszystkim. Wywyższa to, co niskie, a poniża to, co wysokie, aby nikt nie pysznił się przed samym sobą. W tym konkretnym przypadku wyrok już zapadł i najuniżeńszy z ludzi obejmie władzę nad światem. Mamy tu do czynienia z jedną z najbardziej tajemniczych wypowiedzi Pisma, a nie dotyczy ona z całą pewnością potomka Dawidowego, lecz cieśli je hoszuły. O jakiego rodzaju władzę mogłoby w tym przypadku chodzić? Wydaje mi się, że mamy po prostu do czynienia z najnormalniejszym porównaniem potęgi najwyższego na zasadzie czynię, co uważam za słuszne. Całość proroctwa Daniela w pozostałych aspektach będę omawiał w kolejnych odcinkach, gdy zajmiemy się postaciami szatana, człowieka niegodziwości i antychrysta oraz obecnym porządkiem świata. Przechodzimy teraz do rozdziału 9 w wersetach 21-27, jednego z bardziej znanych proroctw proroka Daniela, dotyczącego 70 tygodni mających przeminąć do pojawienia się księcia nad ludem. Prorostwo to spędza sens powiek wielu pseudobiblistów, usiłujących na wszelkie sposoby przyporządkować przedstawione w nim dane liczbowe, znanej nam rachubie czasu i oficjalnemu przebiegowi historii. Obracają liczbami i faktami tzw. Tak historycznymi, by dojść do tego specyficznego okresu historii świata, gdy pojawił się Jeho Shua. Gdy człowiek jednak przyjrzy się bliżej ich wyliczeniom i zapewnieniom, co też uczyniłem, szybko stwierdza, że stoją one na bardzo niestabilnym fundamencie chwiejąc się ku upadkowi. Nie odpowiadają one prawdzie. Wszystkie one zostały wpierw wyliczone od końca do początku, by pozornie określić okres pojawienia się proroka w Samarii. Stwierdziłem również, że niektóre przekłady nie mają żadnego pokrycia w oryginalnych hebrajskich tekstach, a są wręcz poetyczną wersją utworu. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przyszedł i rzekł do mnie...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 Proszę Państwa, jeżeli spodziewacie się Państwo z mojej strony rodzaju wyliczanki, która potwierdzi dane historyczne, to przeżyjecie Państwo rozczarowanie. Generalnie staram się nie zajmować wyliczankami, by udowodnić prawdomówność Boga, ale wręcz brzydzę się wyliczankami świata z powodów, które wskazywałem już w prologu, a które objaśnię szczegółowo właśnie na przykładzie tego proroctwa. Wygląda bowiem na to, że cała nasza nowożytna historia oraz datowanie odnośnie wydarzeń historii starożytnej zostały napisane, a raczej stworzone, począwszy od IV wieku naszej ery, a może dopiero i w średniowieczu i wszystko może niebawem okazać się jedną wielką mistyfikacją. Musimy się poważnie zastanowić nad faktem, że skoro świat odrzucił duchowego Mesjasza oraz zmienił wszelkie fakty odnośnie jego pochodzenia, warunków rodzinnych, prowadzonego życia, a nawet targnął się na świętość imienia nadanego cieśli, w którego ciele krótko przebywał i z którym oraz w którym został ukrzyżowany Syn Boży, to świat z pewnością grzeszy. Skoro zatem Bóg grzeszników nie wysłuchuje, to kto objawił prawdę ich równie grzesznym potomkom, którzy dorzucili do występków swych preojców ponadto wiarałomstwo pod wszelką postacią, odrzucenie świętego zakonu, że o innych nie wspomnę. Rozumiecie Państwo co mam na myśli? Nauką zarządzaną przez szatana nie można wyliczyć niczego, co mogłoby mieć rzetelne odzwierciedlenie w Bożej Przepowiedni. Nikt chyba nie może być tak naiwnym i bezmyślnym, by uwierzyć, że szatan będzie wspierał kogokolwiek w odnalezieniu prawdy i drogi do Boga. Proszę Państwa, rozpatrując już choćby upływ czasu, rzeczywistość wygląda tak, że dopiero od jakichś 300 lat możemy objąć pełną odpowiedzialność za uznane jako faktyczne dane historyczne, chociaż wielu z nas doświadczało na własnej skórze, jak można manipulować historią. Jak łatwo zrobić z przyjaciela wroga, a ze zbrodniarza wojennego bohatera. Przerabiał to każdy naród tego świata. Przebieg historii zawsze ustalał ten, który dzierżył miecz w dłoni. Wszystko co rozgrywało się przed XVIII wiekiem spisywane było pod dyktando elit rządzących i wiadomo, że wiele faktów i dat historycznych nie może odpowiadać stanowi faktycznemu. Wskazywało na to w przeszłości i nadal wskazuje wielu historyków i matematyków. Na dodatek przez dobre 17 wieków istniała jedynie jedna instytucja, sprawująca pieczęć nad wszystkim i zarządzająca oraz ustalająca wszystkie zagadnienia dotyczące kalendarza, a w konsekwencji tego i interpretacji wydarzeń na świecie instytucją tą był Watykan. Przechodzimy jednak na tym wszystkim do porządku dziennego, gdyż wolimy żyć w uporządkowanym, choć zakłamanym świecie, posiadając zdefiniowane punkty odniesienia, czyli datowania historycznego oraz odpowiedź na wszystko, ponieważ daje nam to poczucie kontroli nad naszym życiem. Jednocześnie powinniśmy zdać sobie sprawę, że i szatan zna dobrze proroctwa, choć na pewno jemu brak poznania, ale jeszcze lepiej zna nasze serca i wszystkie nasze słabości. To on wskazuje nam, co z pozoru powinno być najważniejsze. Czy ma tym się stać to, co dla nas jest priorytetem, czy też prawda? A może prawda, ale tylko mojsza lub ta najmojsza? To tak na marginesie. Zatem w przypadku już choćby tego proroctwa nie powinniśmy kierować się cyframi, gdyż tak naprawdę są one dla nas bezużyteczne. Miejmy w podświadomości oświadczenie, że Bóg ukaże mądrość mędrców tego świata. Kluczowymi są bowiem w tym proroctwie wersety początkowe, przedstawiające okoliczności pojawienia się anioła Gabriela i zapowiedź objawienia. Kluczową jest wypowiedź anioła z wersetu 24, ukazująca przede wszystkim to, co ma się w przyszłości wydarzyć, a sam fakt, że ma się wypełnić w przeciągu 70 tygodni, czyli 490 lat, nie ma dla nas większego znaczenia. Ważne znaczenie mógł on mieć jedynie dla pokoń żyjących przed wypełnieniem się proroctwa, gdyż na podstawie przepowiedzianych wydarzeń mogły interpretować nadchodzące zmiany. Tak właśnie czynił na przykład Daniel i odliczał lata od początku niewoli, ponieważ spodziewał się wkrótce wyzwolenia. Dla nas liczby te nie mają żadnego znaczenia, gdyż dotyczą przeszłości, a my nie powinniśmy spoglądać w przeszłość, tylko w to, co jeszcze przed nami. Z naszego punktu widzenia o wiele ważniejsze są powody, dla których musiało nastąpić to, co mu anioł objawił. Powody te, będące jednocześnie opisem wydarzeń, są najważniejsze i nie przez przypadek zostały podane właśnie w takiej, a nie w innej kolejności. Owych powodów wymienia anioł aż sześć, a są nimi... Po pierwsze, dopełnienie się występku. Po drugie, opieczętowanie grzechu. Po trzecie, odpokutowanie nieprawości. Po czwarte, przywrócenie wiecznej sprawiedliwości... Po piąte, przypieczętowanie prawdomówności proroctw i widzeń. Po szóste, namaszczenie Najświętszego. Pierwsze trzy punkty omawiają wyraźnie wypełnienie się warunków umowy, a raczej paktu zawartego z szatanem odnośnie losów świata, dokładnie w podanej kolejności. Pakt został wypełniony właśnie w owych trzech punktach, ponieważ wszystkie oskarżenia szatana w stosunku do ludzi, a zarazem ich grzechy zostały odkupione, to znaczy ktoś został ukarany za ich grzechy poprzez i w momencie owego dopełnienia się zbrodni. Grzech samego szatana został również odkupiony poprzez uśmiercenie zapewne wyższego rangu anioła niż on sam. Dopełnieniem zbrodni wspomnianym także w ósmym rozdziale Księgi Daniela było sponiewieranie i ukrzyżowanie przez ludzi Syna Bożego, Ducha, przebywającego w ciele sprawiedliwego cieśli Jehoszuły, czym opieczętował grzech jako coś, co zostało usunięte. Pytanie brzmi, skąd został usunięty grzech? Odpowiedź brzmi z nieba, ponieważ jak już wiemy, grzech powstał pierwotnie w niebie, a nie na ziemi. Tym samym zmazana, lub też innymi słowy, odkupiona została owa bliżej nieokreślona wina, o której wielokrotnie donosi pismo w związku z wypowiedziami syna spisanymi w proroctwach, które już omówiliśmy. Albo ową winą jest wina samego szatana, to znaczy jego bunt. Jednym słowem nie chodzi o winy żadnego z ludzi, jak próbuje nam przedstawić nauka świata, gdyż ich wina dopiero powstała i za ich grzechami w gruncie rzeczy i tak stoi szatan ponoszący pełną odpowiedzialność za ich postępki. To on jest przecież ojcem grzechu, tą przyczyną, która musi zostać usunięta, co jednak wcale nie oznacza, że osoba grzesząca jest bez winy. Nie jest niewinny ten, który ma rozeznanie, co w oczach najwyższego jest dobre, a co złe i wybiera to drugie. W tych trzech punktach Bóg dokonał oczyszczenia swojego królestwa z grzechu szatana oraz doprowadził do końca próbę dla narodu izraelskiego, na jaką był wystawiony poprzez nadanie mu zakonu. Oni, z punktu widzenia warunków paktu, pomyślnie zakończyli swą próbę, ponieważ ich potomek, niewinny człowiek, Efraimita, dał się ukrzyżować dla Boga, czym bezsprzecznie udowodnił, że był godzien zostać zrównanym z aniołami. Jednak grzech na ziemi jeszcze tak długo trwa, jak długo szatan szaleje, aż nadejdzie koniec. Chwilowo powinien był zostać nam odpuszczony ów grzech nieświadomy, o którym rozmawialiśmy w drugim odcinku, o posłuszeństwie wobec Boga, gdyż przecież jedynie za takie grzechy składano ofiary w Izraelu. W odniesieniu do ludzi ofiarą za ten nieświadomy grzech człowieka była właśnie śmierć na krzyżu i trzydniowy pobyt w otchłani cieśli Jehoszuły i Syna Bożego, a za pozostałe nasze grzechy zostaniemy dopiero osądzeni. Tak naprawdę będziemy jednak sądzeni za wszystkie nasze grzechy, ponieważ nikt nie daje się już obmywać w imieniu Jehoszuły, to znaczy żaden z naszych grzechów nie został dotychczas zmyty. Ja znajduję się w tej samej sytuacji, bo któż może mnie obmyć? Obmyć mnie w imieniu Jehoszuły mógłby jedynie jakiś święty, a takowych chyba nie ma lub żyją w całkowitym ukryciu, nie wiedząc w ogóle o istnieniu takiego śmiecia jak ja. Punkt czwarty. Przywróceniem wiecznej sprawiedliwości było wypełnienie warunków paktu, a w następstwie osądzenie szatana, to znaczy sprawcy i przyczyny grzechu oraz strącenie go na ziemię. Właśnie w tym momencie sprawiedliwość została przywrócona, na razie co prawda tylko w niebie, gdy został osądzony sprawca grzechu. Czy dostrzegacie Państwo, jak to wszystko samo się układa, jak samo się tłumaczy? Czysto teoretycznie szatan został osądzony i zrzucony na ziemię najpóźniej w momencie obmycia cieśli Jehoszuły, gdy Bóg zesłał w jego ciało swojego anioła, być może nawet i wcześniej, by już zawczasu otrzymać nieograniczony dostęp do Żydów, przygotowując ich na to, co miało nadejść. Wskazówką na taki stan rzeczy mogłyby być wypowiedzi Jehoszuły do faryzeuszy stwierdzające, że to szatan, a nie Bóg jest ich ojcem. Dlatego właśnie przypuszczam, że już wtedy od dłuższego czasu przebywał na ziemi. Ponadto pierwszą czynnością, której dokonał, było owo 40-dniowe kuszenie na pustyni, owego świeżo oczyszczonego Jehoszuły, do którego miał wolny dostęp i gdzie wypowiedział się, że dano mu władzę nad światem. Fakt, który świat skrupulatnie ukrywa. Istnieje także wiele innych wskazówek potwierdzających to przypuszczenie, które omówię w kolejnych odcinkach. Punkt 5. Piąty. Piątym powodem była wypowiedź. Potwierdzi się widzenie i prorok, czyli potwierdzenie się prawdy zawartej w pismach, która została potwierdzona przez wypełnienie warunków paktu i osądzenie szatana. Punkt szósty. Skoro omówiliśmy już pięć powodów... Pozostał nam już tylko ten ostatni, to znaczy najświętsze będzie namaszczone, co nie oznacza wcale namaszczenia jakiegoś dziecięcia przez kapłanów, ani nawet stąpienia niczym gołębica ducha po oczyszczeniu Jehoszuły, gdyż nie zachowalibyśmy podanej w proroctwie kolejności. Namaszczenie jest w proroctwie ostatnim z wydarzeń. Jest to namaszczenie Syna Bożego, to znaczy ducha, na zarządzę nad Królestwem Bożym w niebie, gdyż zasiadł po prawicy Ojca i jest zarządzającym, klucznikiem i sędzią w jednej osobie. Namaszczony został dopiero, gdy wypełnił warunki paktu, czyli dał się zabić również w duchu i wstąpił jako duch na trzy dni do otchłani. Dopiero po tych wydarzeniach wstąpił jako duch z powrotem do nieba, gdzie został jako duch namaszczony na zarządcę. Ponownie przyjdzie jako duch, by oddzielić swoje stada i osądzić świat, by następnie, gdy już świat zostanie oczyszczony, jako duch wstąpić w ciało potomka Abrahamowego, być może i Dawidowego, sprowadzając Królestwo Boże na ziemię. Obecnie oczekuje jedynie na rozmnożenie się stad wiernych oraz aż ojciec położy wszystkich jego wrogów u jego stóp. Przecież właśnie tak opisuje to pismo. Kto ma uszy, niechaj słucha. Teraz zajmiemy się dobrze znaną wyliczanką. Anioł Gabriel mówi dalej. Przeto wiedz i zrozum. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jerozolemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi,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 Szanowni Państwo, od dnia, gdy wypowiedziane zostało słowo o odbudowie Jeruzalem, aż do ukończenia odbudowy, pojawienia się i śmierci pomazańca księcia miały minąć 7 i 62 tygodnie. Ten okres czasu nie przez przypadek został podzielony na dwie części. 69 tygodni miało przeminąć do wypełnienia się pierwszych pięciu punktów podanych w proroctwie. Ostatnie wydarzenie miało nastąpić, czy też dokonać się podczas kolejnego, tego wyjątkowego 70 tygodnia. Z tekstu wynika, że owych pierwsze siedem tygodni rozpocznie się dopiero po wypowiedzeniu słowa, wydaniu polecenia o odbudowie Jeruzalem. Gdy to się dokona i przeminie pierwszych siedem tygodni, rozpoczną się kolejne 62 tygodnie, aż na końcu ostatniego, to jest 62 tygodnia, po Mazaniec Książę zostanie zabity. Teraz musimy dokonać analizy znanych faktów historycznych. Otóż według oficjalnej nauki mieliśmy do czynienia z następującą kolejnością panujących w Babilonie królów perskich. Cyrus, znany jako Cyrus Wielki, który to został wyznaczony i namaszczony przez Najwyższego do uwolnienia ludu izraelskiego z niewoli babilońskiej i odbudowy przybytku. Oficjalna historia przypisuje mu podbój Babilonu i panowanie w nim w latach 539 do 530 przed naszą erą. Do roku 538, którym to Cyrus Wielki miał wydać rozkaz o odbudowie świątyni, przeminęły od uprowadzenia Izraelitów do niewoli 67 lat, co pokrywa się z grubsza z przepowiednią Jeremiasza. Zamykamy zatem ten okres czasu, zaliczając go do przeszłości, nie mający już wpływu na dalszy przebieg proroctwa. Drugim wymienionym władcą jest Dariusz II, rządzący w Babilonie w latach 530-522 przed naszą erą, który to został wymieniony w księdze Daniela. Wymieniają go również inni prorocy, jak na przykład Ezdrasz w rozdziale 4, wersety 5 i 24, Nehemiasz w rozdziale 12, w wersecie 22, Ageusz w rozdziale 1, w wersecie 1, czy Zachariasz w rozdziale 1, wersety 1 i 7 i w rozdziale 7, w wersecie 1. Trzecim władcą był ów Achasz Feroz, który określany jest w języku greckim jako Xerxes. Wymienia go Ezdraż w rozdziale czwartym swej księgi. Rządził on w latach 486-465 do przed naszą erą, nie przeszkadzając w odbudowie miasta, gdyż był przyjaźnie nastawiony do Żydów, o czym dowiadujemy się z kolei z księgi Estery. Czwartym królem wymienionym w piśmie jest Arta Szarta, czyli syn Ahasuerosa, określany inaczej jako Artaxerxes. Rządził on w latach 465 do 424 przed naszą erą i według wypowiedzi Ezdrasza wstrzymał on odbudowę miasta po otrzymaniu skargi od zamieszkujących tereny Kananu, przesiedleńców wrogo nastawionych do powracających Izraelitów. Faktem nie może opierać się jednak na prawdzie. Pod koniec rozdziału czwartego Ezras stwierdza, że na rozkaz kolejnego władcy w drugim roku jego panowania odbudowa miasta została ponownie rozpoczęta. Owym królem miał być Dariusz II, co nie może być również prawdą, ponieważ był on synem Artakserksesa I i rządził w latach 423-404 przed naszą erą. W pierwszym rozdziale księgi Ezrasza istnieje wiele pułapek, które powstały w sposób zupełnie niezamierzony na podstawie nierzetelności znanych informacji. Postanowiłem więc w wersji pisemnej odcinka przedstawić okresy panowania poszczególnych władców w sposób nieco bardziej obrazowy i przyporządkowałem każdemu z władców kolor, aby wprowadzić go w okres życia poszczególnych postaci proroków, ponieważ każda z nich żyła podczas panowania wielu władców. Wprowadziłem również znaki zapytania jako odnośnik określający możliwość życia danej postaci jeszcze podczas panowania kolejnego władcy. Ponieważ prorocy wymieniają jedynie imiona władców bez możliwości dokładnego przyporządkowania króla, pojawiają się oni zatem u tych władców, o których pisali. Ów katalog władców odnosi się do władców podawanych w rozdziałach 1 do 6 w księdze Ezdrasza. Według przedstawionej w nich wersji wydarzeń odbudowa przybytku ciągnęła się, będąc zapoczątkowana za rządów Cyrusa Wielkiego poprzez jego następców na tronie, to jest Dariusza I, Achasferosza, Serksesa I, aż do czasów Dariusza II. Rachunek ten nie odpowiada jednak prawdzie. Odbudowa dobiegła końca w szóstym roku rządów Dariusza I, co opisuje Rozdział VI, wersety 4-5. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przekupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. Ta wypowiedź jest jak najbardziej poprawna, gdyż dotyczy prawidłowego władcy. W dalszym przebiegu donosi Ezraż o skardze na Żydów przesłanej do rąk perskiego króla Achaszferosza. Skarga dotyczyła niedozwolonej odbudowy miasta. Nie ma mowy jednak o samej świątyni, co raczej zadziwia. Ta wypowiedź nie pokrywa się tak czy tak z dalszą rachubą czasu, co objaśniają kolejne wersety. A gdy królem został Xerxes, na początku jego panowania napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. Wygląda jednak na to, że Ahaszferos zignorował ów donos, gdyż jak wiadomo był przychylnie usposobiony do Żydów. Niestety księga Estery nie wspomina ani słowem, ani o odbudowie przybytku Bożego w Jeruzalem, ani samego miasta. Jest to bardzo zastanawiające, gdyż taka sytuacja nie ma teoretycznie mieć prawa bytu. Dalej czytamy. W czasach Artaxerxesa, zaś Bislam, Mitredat, Tadel i pozostali ich towarzysze napisali do Artaxerxesa króla perskiego list, a dokument ten spisany był pismem aramejskim i tłumaczony na język aramejski. Gdy potem odpis listu króla Artaxerxesa został odczytany przed Rehumem i sekretarzem Szimejem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jeruzalem i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jeruzalem i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza Króla Perskiego. Ta wypowiedź donosi definitywnie o przerwaniu pracy nad samym Domem Bożym, co z kolei przeczy innym wypowiedziom. Gdyby ta wypowiedź dotyczyła rzeczywiście króla Artaxerxesa, oznaczałoby to, że budowa przybytku trwała 120 lat, co nie pokrywa się z późniejszymi wypowiedziami samego Ezdrasza, Nehemiasza, Ageusza i Zachariasza. Istnieje bardzo proste wyjaśnienie tej nieprawidłowości, a mianowicie, że wypowiedź nie dotyczyła króla Artaxerxesa, lecz rządzącego pomiędzy Cyrusem a Dariuszem I, a nie wymienionego w piśmie Kambysesa II. Jego imię musiało zostać pomyłkowo zastąpione imieniem bardziej znanego władza. Rządzącego później. W takim przypadku linia czasowa zgadza się z innymi wypowiedziami. Kambyses II rządził w latach 530 do 522 erą, co odpowiada przebiegowi wydarzeń opisanych przez Ezrasza. Błąd ten wyjaśniają poniekąd również i same wypowiedzi z rozdziałów 7 i 8, i tak w rozdziale 7 w wersetach 17-27 czytamy. Następnie zakupisz za te pieniądze bezwłocznie woły, kozy i jagnięta wraz z przynależnymi do ich ofiarami z pokarmów i płynów i ofiarujesz je na ołtarzu świątyni waszego Boga w Jeruzalemie. Co zaś ty i bracia twoi uznacie za dobre, aby uczynić zresztą srebra i złota, uczyńcie stosownie do woli waszego Boga. Naczynia zaś, które zostały ci przekazane do użytku w świątyni twojego Boga, oddaj przed Bogiem w Jeruzalemie. Pozostałe zaś potrzeby świątyni Twego Boga, jakie wypadnie Ci pokryć, pokryje ze skarbca królewskiego. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natknął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jeruzalemie. Począwszy od rozdziału czwartego aż do ósmego, w wersecie trzydzieści nie znajdujemy żadnej jednoznacznej wypowiedzi na temat samego domu Bożego, gdyż już istniał. Sytuacja wyjaśnia się dopiero w rozdziale 8 w wersecie 33, gdy mowa o dobrach świątynnych, które powróciły do przybytku. Czwartego dnia zaś odważone srebro i złoto i naczynia zostały przekazane w świątyni naszego Boga kapłanowi Meremotowi, synowi kapłana Uriasza w obecności Eleazara, syna Pinehasa i Lewitów, Jozabada, syna Jeszuły i Noadiasza, syna Binuja. W tym momencie zostają rozwiane wszelkie wątpliwości w odniesieniu do osoby króla, której dotyczyły wypowiedzi z rozdziałów czwartego i szóstego, a mianowicie mowa w nich była o osobie króla Cambysesa II, a w czasach Artaxerxes'a Dom Boży już dawno istniał. Powinniśmy mieć na uwadze fakt, że w przypadku tych pism nie mamy do czynienia z naukowo potwierdzonymi zapiskami popieranymi przez udokumentowane fakty historyczne. Pseudo nauka świata milczy jednak na temat tych nieścisłości, wyciągając jedynie wyrywkowo poszczególne informacje, by stworzyć sobie własny obraz wydarzeń. Trochę z tego, czyli z Ezdrasza, trochę z Nechemiasza czy Zachariasza, a potem ponownie do Ezdrasza, by wyjaśnić Ezdraszem to, co z Zachariasza i tak dalej. W ten sposób staje się rzeczą bezdyskusyjną, że nie można ślepo wierzyć tego typu informacjom, co nauka świata zawsze ignorowała. Fakt ten ignorują też pseudobibliści, ponieważ profitują w ten sposób, szerząc nieprawdę podpieraną na rzekomych dowodach dostarczonych przez historyków. Prawda wygląda tak, że gdyby szerzyli prawdę, wtedy nie zyskaliby rozgłosu i chodzili z pustymi kieszeniami. Opłaca się zatem szerzyć kłamstwo, ponieważ zostaje się wynagrodzonym przez władcę kłamstwa. Szatan dba o swoje stado. Powinniśmy mieć również na uwadze fakt, że od powrotu pierwszych repatriantów do Jeruzalem aż do odbudowy przybytku przeminęło 20 lat, chociaż wypowiedzi z Ewangelii Jana w rozdziale drugim, werset 20 donoszą o 46 latach. W każdym bądź razie mamy do czynienia z pasywnym okresem rozwoju miasta, którego nie jesteśmy w stanie porównać z czymkolwiek, gdyż niczego o nim nie wiemy. Informacje o takowym okresie w dziejach miasta znajdujemy właśnie w sprawozdaniach Nehemiasza, gdy donosił o tragicznej sytuacji repatriantów żyjących w skrajnej biedzie. Wygląda na to, że chodzi tu o okres długości około 59 lat, który ja określam mianem letargu Judy. Moje uwadze nie umknął również fakt, że wymienione tu takie osoby jak kapłan Meremot, syn kapłana Uriasza oraz Eleazar, syn Pinehasa, zostały definitywnie oddzielone od lewitów pod postacią Jozabada. Jest to kolejnym potwierdzeniem na przynależność kapłanów do plemienia Józefa, a nie do plemienia Lewiego. Musieli oni być oddzielną kastą efraimitów, zawierającą związki małżeńskie wyłącznie pomiędzy sobą. Podobnych przypadków znajdziemy w piśmie więcej, a generalnie pochodzenie kapłanów nie jest z reguły precyzowane, co potwierdza jedynie wszelkie podejrzenia w odniesieniu do manipulacji faktami. Wygląda na to, że kapłani powrócili zresztą repatriantów do Jeruzalem, by odbudować przybytek. Istnieje również możliwość, że od pewnego momentu po powrocie zostali oni pod presją zastąpieni kapłanami lewickimi. Jest to jednak tylko moje przypuszczenie. Szanowni Państwo, przechodzimy do wyliczanki, której nie będziemy w stanie pominąć. Wpierw należałoby ustalić datę owego dekretu, którym najwyższy określił mianem słowa, które miało zostać wypowiedziane i zainaugurować odbudowę miasta. Jedyną możliwością wchodzącą w rachubę będzie kombinacja faktów podawanych przez Nehemiasza i Esrę. Nechemiarz twierdzi, że w drugim roku panowania Artaxerxesa I, czyli według oficjalnej nauki w roku 463 przed naszą erą, otrzymał on zezwolenie na odbudowę miasta, co też jak najszybciej rozpoczął. Jeżeli to zezwolenie byłoby owym słowem i wstępna odbudowa trwała 49 lat, musiała ona ciągnąć się dalsze 62 tygodnie, a więc kolejne 434 lata, aż do pojawienia się na początku 69 tygodnia pomazańca księcia miał on zostać zabity pod koniec owego tygodnia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te okoliczności, dojdziemy w naszym rachunku do roku śmierci Mesjasza przypadającego na rok 20 naszej ery. Data ta nie pokrywa się co prawda z narzuconą światu wersją historii i rachubą czasu, ale też wcale nie musi. Również proroctwo nie musi wskazywać dokładnej daty jakiegoś wydarzenia. Biorąc zatem pod uwagę znane nam dane historyczne oraz sprawozdania Nehemiasza i Esry ustaliliśmy datę śmierci Jehoszuły na rok około 20 Wielu pseudobiblistów przesuwa datę wydania dekretu o odbudowie miasta o kolejne 10 lat, by wylądować z datą śmierci około roku 30. Nie należy jednak ufać osobom manipulującym liczbami, skoro nie zastanawiają się oni nad o wiele poważniejszymi odstępstwami, jak choćby zmiana imienia Pomazańca Bożego. Zajmują się oni objaśnianiem pisma z chęci zysku, gdy z tego pisma żyją, ogłupiając swe kolejne ofiary. Są oni mistrzami zwodzenia, rozprzestrzeniającymi te same kłamstwa, które oficjalnie rozprzestrzenia od wieków cały kościół odstępców. Wszystko na świecie kręci się w końcu wokół pieniądza. I o ten mamon przecież chodzi. Tylko on jest celem, bo mamon daje władzę. Internet jest pełen ich publikacji. Szanowni Państwo, nie da się na podstawie tzw. faktów historycznych oraz sprawozdań obu sług bożych ustalić dokładnej daty śmierci Jehoszuły. Objaśnię teraz powody, dla których jest to niemożliwe. Wyjaśnię Państwu, co jest powodem, że nie znoszę wyliczanych, chociaż komentując proroctwa jestem zmuszony do podawania dat historycznych. Powodem jest fakt, że datowanie przebiegu historii można rozpocząć jedynie, jeżeli ustala się jakieś wydarzenie jako punkt zerowy. Aby mieć pewność, że ów punkt jest prawidłowy, należy posiadać niepodważalną metodę obliczeń, jak również ustalić ten punkt w stosunku do na przykład dnia dzisiejszego. Licząc w ten sposób, można mieć całkowitą pewność, że wszystko co wydarzy się w przyszłości, będzie posiadało absolutnie rzetelny odnośnik w datowaniu. W czasach współczesnych moglibyśmy bez wątpienia ustalić nasz kalendarz na ów rok zerowy, w niedalekiej, to znaczy już w katalogowanej przeszłości, to jest na przykład na 1 stycznia roku 1900. Możemy tego dokonać, gdyż posiadamy precyzyjne narzędzia do upływu czasu oraz instytucje, które się tylko tym zajmują. Jak wyglądało to jednak w przeszłości? Kto i w jaki sposób i na jakiej podstawie, czyli na bazie jakich danych historycznych potwierdzonych matematycznie rzetelnym pomiarem czasu ustalił ów rok zerowy? Odpowiedź brzmi – nikt. Nie istniała inna baza danych, jak korzystanie z kronik spisywanych przez skrybów królewskich oraz zakonników opartych jedynie na długości życia poszczególnych władców. Na bazie takich danych w cudzysłowie matematycznych, zakonnik Dionizus Exigus, opierając się na kronikach rzymskich i pismach Starego i Nowego Testamentu, ustalił na zlecenie Rzymu datę narodzin Pomazańca Chrystusa na rok 724 od założenia miasta Rzymu. Datę założenia Rzymu wyliczył oczywiście na bazie informacji znalezionych w rzymskich chronikach. Po wyliczeniu daty założenia Rzymu, a następnie daty narodzin pomazanca Chrystusa 724 lata później, ustalił on ów rok narodzin rokiem zerowym historii. Następnie ustalił on, że sam żyje w domniemanym roku 525 po owych narodzinach. Takimi drogami ustalano punkt odniesienia wszystkich wcześniejszych i późniejszych dat historii. Na tej podstawie, na bazie późniejszych odkryć archeologicznych, wyliczano daty rządów poszczególnych królów, upadku ich potęg, wojen, plag i tym podobne. Sami ci władcy, jak np. król Małego Ksiąstewka, czy władca Egiptu, Babilonu, Persji, Grecji, Rzymu i tym podobni, nie mieli potrzeby ustalania, w którym roku na przykład od założenia świata żyją. Również i przebieg własnych rządów ustalali sami. Także nawet te dane nie muszą być rzetelne, a pomimo tych wszystkich nieścisłości uznaje się je dzisiaj jako niepodważalne, zapominając przy tym, jak nierzetelnie ustalono ów pierwotny punkt odniesienia. Proszę Państwa, cały przebieg naszej historii jest domem zbudowanym na przysłowiowym piasku. Lud, po którym my się poruszamy jest grubości kartki papieru. Nic więc dziwnego, że nie można połączyć w proroctwach zarówno tzw. danych historycznych opartych na rzetelnej rachubie i równie nierzetelnej chronologii czasu z danymi spisanymi w piśmie. Powodem całego zamieszania i wymuszenia dokonywania kombinacji datami wydarzeń, manipulując przy tym opisami proroctwa lub je po prostu ignorując, jest niezgodność datowania historycznego. Wszystkie podawane przez światową naukę daty historyczne są śmiechu warte, ponieważ nie odpowiadają rzeczywistości. Od wszystko. Osobiście jestem przekonany, a opieram się tu na zdaniu wielu matematyków, że uwzględniając już tylko nieścisłości wynikające z kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego, żyjemy obecnie gdzieś w pierwszej połowie XVII wieku. Właśnie dlatego tak brzydzę się wyliczanek i właśnie z tego powodu Jechoszyła ostrzegał nas, abyśmy trzymali się jedynie znaków czasu. Z tego też powodu podczas dalszego omawiania proroctwa będę starał się nie kierować się datowaniem świata, ale tylko wydarzeniami historycznymi. Teraz przejdziemy do omawiania, a więc do zrozumienia dalszych wypowiedzi proroctwa. Skoro mowa jest o pomazańciu księciu, mowa jest o Mesjaszu określonym mianem Shiloch, a więc o osobie duchowej, która wstąpiła w ciało Jehoszuły, cieśli z Galilei. Również jego pochodzenie nie podlega więcej dyskusji. Wiemy, że nikt nie staje się pomazańcem poprzez samo narodzenie w ciele, ale staje się nim dopiero, gdy udowodni Bogu, że jest godzien namaszczenia. Z wypowiedzi wynika, że samo pojawienie się pomazańca władcy nie jest aż tak istotne i zostało wspomniane jedynie dla formalności. Ważniejsza jest zatem jego śmierć, która przypadałaby na nieokreśloną do tego momentu przyszłość po upłynięciu owych 69 tygodni. Wtedy właśnie Boży Pomazaniec został zabity, ale... Teraz wszystkie przekłady, a także i wersja hebrajska proroctwa nie są w stanie dokładnie zdefiniować skutków, jakie ta śmierć miała dla niego samego, ponieważ nie ma precyzyjnego odnośnika w pismach do użytego zwrotu LOV, gdyż z reguły nie występuje on w formie osobnego wyrazu. Ogólnie przyjmowany sens wypowiedzi stwierdza, że śmierć nie będzie miała żadnego wpływu dla osoby samego pomazańca, co pokrywałoby się całkowicie z naszą wiedzą, że będąc duchem miał zmartwychwstać i zająć miejsce po prawicy Bożej. Jego śmierć nie miała być może żadnego wpływu na jego osobę jako ducha, a nawet na osobę cieśli jeho który przecież także z martwych wstał. Miała ona jednak ogromne znaczenie dla oczyszczenia świata. Z dalszego przebiegu dowiadujemy się, że zarówno miasto, jak i przybytek miały zostać zburzone rękami władcy, który miał nadejść. Przypomnę ponownie brzmienie przekazu z wersetu 26. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Dowiadujemy się, że u władca zniszczy miasto i świątynię, a następnie sam w bliżej nieokreślonej przyszłości stanie się ofiarą i przepadnie w rodzaju czegoś, co można określić mianem powodzi. Ponadto dowiadujemy się, że aż do przysłowionego końca świata będziemy mieli wojny i zniszczenia. Słowa te odnoszą się definitywnie do całego świata, ponieważ wypowiedź z końcówki tego wersetu ma charakter raczej globalny i ostateczny, wykraczający daleko w przyszłość. W okresie owego ostatniego, 70 tygodnia, u władca miał zawrzeć przymierze z wieloma, czyli albo ze swymi naśladowcami, albo w odniesieniu do władcy ze swoimi sojusznikami. Mamy tu do czynienia z dwoma możliwościami, a mianowicie z tygodniem 70-letnim, jak u Jermija, oraz, czego nikt nie dostrzega, z tym właściwym, a mianowicie z tygodniem składającym się z siedmiu wieków, jak właśnie u Daniela. W pierwszym przypadku, jakby nie rozpatrywać znanej nam wersji historii, około połowy tygodnia po śmierci Echoszuły, czyli około 35 lat później, a więc w roku sześćdziesiątym Nastało powstanie żydowskie spowodowane narastającym uciskiem religijnym, które zakończyło się, jak wiemy, zburzeniem przybytku w roku 70. Tyle oficjalna historia potwierdzająca nam pierwszą wersję wątka władcy. Do tego momentu historii władca, czyli cesarstwo rzymskie, rzeczywiście wzmocniło przymierze z żydowskimi elitami, gdyż na ich żądanie skatowali i ukrzyżowali pana oraz zabraniali rozprzestrzeniania nauk pańskich. Przecież jakby nie było, wierząc przekazowi Ewangelisty Mateusza z rozdziału 27.25, z całą pewnością przynajmniej elity żydowskie przypieczętowały przymierze własną krwią w słowach – krew jego na nas i na dzieci nasze. Celowo stwierdzam, że uczyniły to z całą pewnością elity, a najprawdopodobniej wyłącznie elity, gdyż o innych niuansach wydanego wyroku porozmawiamy w kolejnych odcinkach korygujących prawdę. Bezprzecznie słowa te są potwierdzeniem wcześniej zawartego przymierza, szczególnie gdy spojrzymy na dotrzymywanie jego warunków przez Rzymian, zezwalających na wykonywanie wyroków śmierci na każdym wskazanym przez Sadyceuszy, będącymi przedstawicielami żydowskich elit świątynnych. Tak to już zaledwie rok po ukrzyżowaniu Pana kamieniowano Szczepana, a w okresie późniejszym i innych, mordowanych przez samych Żydów lub też rękoma ich rzymskich katów. Rozpatrując pod takim kątem owo przymierze władcy stwierdzimy, że uwieńczeniem właśnie owego opisu było zburzenie świątyni, a więc zniesienie składania ofiar za grzech, ale i w tym przypadku pojawiają się dwie możliwości. W okresie późniejszym na wzgórzu świątynnym postawiono rzeczywiście cały szereg obrzydliwości siejących spustoszenie w tym świętym miejscu aż po dzień dzisiejszy. I tak, po zburzeniu przybytków zniesiono na jego ruinach świątynię Jupitera, czyli odpowiednika greckiego Zeusa, wspominanego w objawieniu Jana jako postaci absolutnie wyjątkowej. Teraz pojawia się właściwa, ta dotąd niedostrzegana okoliczność, a zawarta w przepowiedni, ponieważ wątek władcy miał już niebawem powtórzyć się i to z dużo poważniejszymi dla świata konsekwencjami. W IV wieku naszej ery założyciel kościoła rzymskiego, cesarz Konstantyn Wielki, zburzył świątynię Zeusa i postawił w jej miejsce bazylikę swojego kościoła odstępców, która nie przetrwała jednak długo, gdyż już jego pogański bratanek, Flawiusz Julian, zburzył chrześcijańską bazylikę. Od końca VII wieku aż po dzień dzisiejszy na wzgórzu wznosi się muzułmański meczet na skalę, który na pewno nie zostanie usunięty aż do zagłady świata, co także potwierdza wypowiedzi zawarte w proroctwach o obrzydliwości niosącej spustoszenie, a znajdującej się w miejscu świątyni. I właśnie tak należałoby rozpatrzyć drugą wersję 70 tygodnia, a mianowicie spojrzeć na niego w jeszcze większej skali, a stwierdzimy, że historia powtórzy się w odniesieniu do innego rzymskiego władcy. Około roku 313 cesarz Konstantyn zjednoczył cesarstwo, a także zawarł przymierze z wieloma, to znaczy odstępcami, określającymi siebie samych mianem ojców kościoła, a dokonał tego w okolicach połowy Wielkiego Tygodnia, czyli około połowy siedmiu wieków. To właśnie Konstantyn w dosłownym tego słowa znaczeniu zniósł stałą codzienną ofiarę wprowadzając spowiedź indywidualną, a namaszczając swoich kapłanów na spowiedników odpuszczających rzekomo grzechy ludzkie. W ten sposób ów Kościół wyniósł siebie ponad najwyższego, udzielając tej mocy przyszłym biskupom Rzymu, będącymi władcami kościelnego cesarstwa. Po zakończeniu owego 70 tygodnia wymordowano nie tylko Samarian wyznających jeszcze do tego czasu czystą, bo opartą na pięciu księgach mojżeszowych religię, ale i samariańskich chrześcijan odrzucających religię Bizancjum. Wielokrotnie wzniecali oni powstania przeciwko swoim okupantom. Niemalże dokładnie w połowie owego wielkiego tygodnia, to jest w roku 380 naszej ery, a więc około pół wieku po ukrzyżowaniu Jehoszuły powstał Państwowy Cesarski Kościół Rzymski, jako oficjalny przedstawiciel religii cesarstwa. Stało się to już po nieoczekiwanej śmierci cesarza. W związku z tym przypadkiem nie rozpatrzyliśmy jeszcze końcówki wypowiedzi związanej ze spustoszeniem rozsiewanym przez, w tym przypadku już kościół rzymski, a znajdującym się w miejscu świętym. Przypominam, że ową nową świątynią jest przybytek w naszych sercach i do tego świętego miejsca wpuszczamy niosącą spustoszenie naukę tego odłamu kościoła odstępców. Są także inne aspekty tego wniosku, ale o tych sprawach porozmawiamy raczej w ostatnich odcinkach. Szanowni Państwo, jak dokładnie widzimy, same wyliczanki nie są ważne, ważne jest jednak znaczenie znaków czasu, o których mówią proroctwa. Jak wskazuje doświadczenie, wierny nie powinien wcale bawić się wyliczanki, ponieważ niejeden już w przeszłości liczył i się przeliczył, a właśnie to jest laniem wody na szatański młyn. Ja nie potrzebuję wyliczanek jako dowodu prawdomówności Boga, gdyż dla mnie prawda jest oczywista i nie ma żadnej wątpliwości, że mój Stwórca mnie nigdy nie okłamie, także Jego Pismo mnie nie okłamie, bo po co? Nie bez kozery, proszę Państwa, anioł Gabriel powiedział Danielowi, by zapieczętował swe proroctwa, zapewniając przy tym, że gdy wierni będą je studiowali, wzrośnie jedynie poznanie, ale raczej poznanie Boga i praw, które nam objawia o osobie i o świecie, a nie zrozumienie samych proroctw. Czy oznacza to, że proroctwa są bezużyteczne? Nie, ponieważ ważny jest przekaz informacji, jakie zawierają, a nie liczby. Należy kierować się tym, co nakazywał Jehoszuła. Mamy kierować się jedynie widocznymi znakami czasu, a nie liczbami. Podawał przecież tyle wskazówek na ten temat, jak na przykład o drzewie figowym. W ten sposób przestrzegał nas przed wydarzeniami, które miały dopiero nastąpić, a które także opisywał prorok Daniel, na którego Jehoszuła również się powoływał, zapowiadając zniszczenie Jeruzalem. W omówionym proroctwie już po raz kolejny Głównym przekazem było wyraźne wskazywanie Na zatajony fakt istnienia dwóch pomazańców Z dwóch różnych rodów I z dwoma różnymi misjami W dwóch oddalonych od siebie wiekami Okresach czasu To proroctwo donosi o tym, który umarł i ożył O potomku Józefa Kto tego jeszcze nie zrozumiał Niczego nie zrozumiał Rozdział szósty Teraz rozpoczynamy omawianie kolejnych proroctw Spisanych przez proroka Zacharia To jest Zachariasza Omawianie jego prorost rozpoczniemy od rozdziału trzeciego w wersetach 1 do 10, w których czytamy. Potem ukazał mi Jehoszułę arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem, czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jehoszuła był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z siebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę jego Szulę. Tak mówi Pan Zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam Ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jehoszuło, Ty i Twoi towarzysze, którzy siedzą przed Tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę latorość, bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jehoszułą, a na jednym kamieniu jest siedem oczu, wyryję napis, mówi Pan Zastępów. I jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. W owym dniu, mówi pan zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorość i pod drzewo figowe. Jedną wersję tego fragmentu omawiałem już szczegółowo w odcinku piątym i obiecałem omówić inną ewentualność. Co się jednak tyczy osoby samego kapłana Jehoszuły, to nie wprowadzam większych zmian, gdy znaczenie jego osoby definiuje samo pismo. Drugi wątek pojawia się w stosunku do zapowiedzianego w wersecie ósmym sługi, określanego mianem latorośli. Jak już wspomniałem poprzednio, proroctwo to skierowane jest do dwóch osób. Główną postacią jest osoba arcykapłana Jehoszuły, który stał się kolejnym Imanuelem Bożym, gdyż Bóg powierzył mu misję duchowego odrodzenia Izraela po powrocie z Babilonu. Widzimy go stojącego przed Bogiem wraz z szatanem, który go oskarża. Anioł gromi szatana i każe zdjąć z Jehoszuły brudne szaty, które kolejny werset interpretuje jako bliżej nieokreśloną winę lub grzech ciążący na nim. Ową winą arcykapłana Jehoszuły było podeptanie niektórych przepisów zakonu i zezwolenie czterem swoim synom na poślubienie kobiet obcoplemiennych, o czym donosi księga Ezrasza w rozdziale 10, wersetach 18-19. Stwierdzono, że spośród kapłanów pojęli za żony obcoplemienne kobiety następujące z synów Jeszui, to znaczy Jehoszuły, syna Jechosadaka i jego braci: Masejasz, Elizer, Jerib i Gedaliasz. Ci zobowiązali się odprawić swoje żony, a ich ofiarę na odkupienie win stanowił baran. Właśnie ten występek zaliczał się do znanych nam przewinień kapłana i został wspomniany przez Anioła Bożego, po czym arcykapłan otrzymał czyste i odświętne szaty, jakby otrzymał nowego ducha lub nowe życie. Jest to metafora do rodzaju oczyszczenia z poprzednich grzechów, niczym rodzaju obmycia ciała, jakby stał się nowym człowiekiem. Następnie Jehoshua otrzymuje obietnicę od Boga, że jeżeli wytrwa w wierze i posłuszeństwie, otrzyma status świętego i będzie służył Bogu w niebie, bo tylko ten, kto wytrwa, zbawiony będzie. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Bóg zwraca się w tym momencie już nie tylko do kapłana Jehoszuły, ale i do jego towarzyszy. Fakt ten może mieć duże znaczenie ze względu na kolejną wypowiedź. Wiadomo, że towarzyszami arcykapłana byli inni kapłani, prorocy oraz Zorobabel, jak opisuje Księga Ezdrasza w rozdziale trzecim, wersecie drugim, to znaczy osoby wiernie oddane Bogu. Kapłan i jego towarzysze stają się zwiastunami czegoś nowego, a mianowicie powołania nowego sługi. Zwiastunami mieli stać się dlatego, że zostali oczyszczeni i odmienili swoje życie, powracając na łono Boga, a odrzucając wszelkie wiarołomstwo. Tak naprawdę całe to odnowienie jest zwiastunem nadciągających zmian. Istnieją dwa możliwe wytłumaczenia tej wypowiedzi, mianowicie, że ów zapowiadany sługa po pierwsze wywodzi się z grona towarzyszy kapłana, w takim razie mógłby nim być jedynie Zorobabel jako odrość babilońska, o czym wspominałem w odcinku piątym. Po drugie, jeżeli jednak nie należy on do tego grona, lecz jest zupełnie odrębną postacią, wypowiedź dotyczy bezpośrednio pomazańca Bożego, to znaczy syna, który miał wstąpić na ziemię. W drugim przypadku Bóg zapowiadając, że powoła sługę, którego określił mianem latorośli, odrośli lub szczepu, ustanawia go swoim reprezentantem na ziemi, określając go mianem kamienia. Werset 9 dotyczyłby więc bezpośrednio samego Syna Bożego, którego Bóg kładzie przed kapłanem Jehoszułą pod postacią wszystko widzącego kamienia, to znaczy kawałka skały, definiując go właśnie w ten sposób, jako swojego przedstawiciela na ziemi. Stwórca informuje kapłana, że na owym kamieniu wyryje napis, którym jest bez wątpienia imię Jehoszuła, bez względu na fakt, czy dotyczy ono osoby samego kapłana Jehoszuły, czy też duchowej osoby syna. To właśnie za sprawą tego imienia starta zostanie wina Izraela. W jednym wypadku określałoby to samego kapłana jako zwycięzcę godnego dostąpienia Królestwa Bożego, jak podaje Apokalipsa Jana w rozdziale drugim 17, który przytaczałem w związku z tą wypowiedzią w odcinku 5. W drugim definiuje Syna Bożego jako przedstawiciela Boga na ziemi. Chodzi oczywiście o okres Jego pobytu na ziemi w Ciele Cieśli. Zmazaniem winy jest, jak już wielokrotnie tłumaczyłem, wypełnienie się warunków paktu poprzez śmierć i trzydniowy pobyt w Otchłani. Kolejnym prorosłem, którym się zajmiemy jest fragment z rozdziału 8 w wersetach 20-23, który przytoczę tym razem z Biblii Tysiąclecia, gdyż dokładnie odzwierciedla sytuację. Tak mówi Pan zastępów, w przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta idąc do drugiego będą mówili, pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana zastępów. I ja idę także. I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana. Tak mówi Pan Zastępów, w owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się z kraju płaszcza jednego z Judy, mówiąc, chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg. Wypowiedź opisuje ludy poszukujące Boga i pragnące szukać Go w Jeruzalem, które postrzegane jest jako miasto natchnione. Wiemy jednak, że jest to jedynie metafora, gdyż Bóg nie mieszka w Jeruzalem, ale w naszych sercach, jednak ze względu na świątynię miasto to kojarzono z miejscem pobytu samego Stwórcy. Przyszłością, o której jest mowa w wersecie 20, są dni, mające z punktu widzenia proroka dopiero nastąpić, o których mówi werset 23. Wiemy, że Zacharia prorokował około roku 520 przed naszą erą, a opisuje wydarzenia, w których to poganie, czyli owych dziesięciu mężów z dziesięciu narodów, mówiących dziesięcioma językami, będą szukać Boga. Ogólnie rzecz biorąc, chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości o kogo chodzi. Owym mężem mógł być jedynie cieśla Jehoszuła, który jak wiemy nie mógł być co prawda Judejczykiem, lecz Efraimitą, urodzonym w symbolicznym Betlejem Efrata, czyli miejscowości mającej przedstawić ponowne zjednoczenie narodu izraelskiego, którym się zaraz zajmiemy. Potocznie z powodu całkowicie zafałszowanej nauki o nim uważany był za Judejczyka. Cóż mówią owi mężowie do owego Żyda? Ponieważ wiemy, że Bóg jest z tobą, a nie z wami. Oni sami określają go mianem Bożego Immanuela, chociaż wypowiadając te słowa, wypowiadając imakchem, czyli Bóg z wami, używając liczby mnogiej, mając na myśli właśnie Żydów. Z kolei z tekstu należy wnioskować, że słowa skierowane są do jednej osoby, gdyż mowa jest o jednym Żydzie, za którym pójdą, a nie o wielu. W rzeczywistości mężowie owi mówią, wiemy, że Ty jesteś Immanuelem, chociaż wywodzą się spośród pogan, więc nawet o nim nie słyszeli. Nieświadomie określają go mianem Bożego Odnowiciela, gdyż właśnie tak brzmi ukryty przekaz tego proroctwa. Tego proroctwa nie można zrozumieć w inny sposób. Jak już wspomniałem, łączy ono ze sobą wszystkie wskazówki odnośnie prawdziwego pochodzenia cieśli Jehoszuły jako męża boleści potomka Józefa. Chciałbym przy tej okazji rozpatrzyć jeszcze czysto hipotetycznie możliwość, że Jehoszuła urodził się wiódzkim Betlejem, jak podają Ewangelię. Również jego ojciec Józef musiałby pochodzić z tych okolic. Podczas spisu ludności opisywanego w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza Józef nie mógłby pójść do Betlejemu tylko z tego powodu, że się rzekomo tam urodził, gdyż tak należało interpretować rzymskie przepisy odnośnie spisu ludności. Józef poszedł tam, gdyż urodził się być może w Betlejem Efrata, jednak jako Efraimczyk, czyli potomek Józefa i ten fakt był decydujący. Każdy udawał się w okresie spisu ludności do miejsca swego urodzenia oraz, jak w tym konkretnym przypadku, także do miejsca pochodzenia przodków z plemienia, w którym się urodził. Miejmy również na myśli kwestię dziedzictwa po przodkach, którą regulowały osobne przepisy. Aby nie tracić praw dziedziczenia spuścizny po swoich przodkach, musieli nawet wstępować w związki małżeńskie w takiej konfiguracji plemiennej, na jaką pozwalały przepisy nadane przez Najwyższego. W poprzednim odcinku, gdy wykładałem prosto Micheasza, omawiałem problem wynikający z prawidłowego ustalenia pochodzenia Jehoszuły oraz zagadnienia w związku z nazwą tej miejscowości – Poruszę ten wątek także i dzisiaj, ponieważ jest on w pewnym sensie kluczową wskazówką odnośnie ustalenia poprawnego miejsca jego pochodzenia. Wiemy, że Efrata nie mogła podlegać jurysdykcji judzkiej, lecz efraimskiej i właśnie dlatego nie wymieniano jej w Piśmie Świętym w żadnym spisie miast lub osad judzkich. Wiadomo także, że miejscowość Frata istniała na długo wcześniej niż Betlejem i jak większość osad, tak i te, nie zostały założone przez hebrajczyków, lecz zapewne przez narody zamieszkujące Kanan, a po zajęciu Kananu ich nazwy zmieniono. Na taki stan rzeczy wskazują chociażby wypowiedzi Najwyższego, który wielokrotnie przypomina Izraelowi, że otrzymał wszystko w prezencie, łącznie z osadami, których nie budował. W tym przypadku w omawianym proroctwie Zachariasza najprawdopodobniej chodziło po prostu o Żyda, a nie o jakiegoś Judejczyka, czyli możemy połączyć wszystkie aspekty pochodzenia cieśli Jehoszuły, który z wielu powodów nie tylko nie mógł być potomkiem Dawidowym, ale wręcz musiał być potomkiem Józefa, gdyż tak wynika z błogosławieństwa Jakubowego i wszystkich przytoczonych do tej pory proroctw. Dlaczego więc prorok użył tu określenia Jehudin, czyli Judejczyk? Pragnąłbym przypomnieć, że był on jednym z proroków, którzy powrócili do Judei po niewoli babilońskiej, a jak już zdołaliśmy zauważyć, jedynie pozornie wszyscy Izraelici nie dostrzegali postaci Shiloch, Mesjasza, jako zapowiedzianego przez Mojżesza proroka, lecz oczekiwali jedynie króla. Jest to wrażenie błędne i niemożliwe do zweryfikowania, gdyż po mieszkańcach Samarii oraz ich prorokach wszelki słuch zaginął i zniknęli z kart historii. Przy tej okazji nasuwa się pytanie, w jaki sposób prorok Zachariasz, zakładając, że mógłby być judejczykiem lub lewitą, otrzymał owo proroctwo, skoro moc prorokowania, jak wynika z pisma, została przekazana jedynie synom Józefa. To tak, na marginesie. Z opisu wydarzeń proroków judzkich definitywnie wynika, że przynajmniej sami judejczycy jakby zapomnieli o zapowiedzi Mojżesza odnośnie proroka, którego właśnie tak określił Mojżesz a skupili się wyłącznie na nielicznych zapowiedziach nadejścia władcy z domu Dawida. Takie nastawienie dotyczyło także ich własnych proroków, jak na przykład właśnie Zachariasza, o ile rzeczywiście był judejczykiem lub lewitą, który w swych słowach definitywnie użył lub powinien był użyć określenia Żyd, a nie judejczyk. Istnieje także możliwość, że określenie to zostało celowo zmienione, by propagować naukę judejczyków. Nauka ta stała się wiodącą na podbijanych kolejno przez Egipcjan, Greków czy Rzymian w terenach Izraela, rozprzestrzeniając się przecież po całym świecie. Skutki odczuwamy po dzień dzisiejszy. Już tylko dla przypomnienia dodaję, że przecież państwo izraelskie nie zostało rozbite, rozpadając się na Judę i Samarię z winy przeciętnych zjadaczy chleba, lecz winny był najpotężniejszy judejczyk w całej historii świata. Był nim oczywiście król Salomon, syn Dawida, który stracił zmysły od przepychu bogactwa i władzy, jakie posiadał i odstąpił od Najświętszego, któremu to wszystko zawdzięczał. Ze swej ślepoty zaczął dopuszczać się jawnego wiarołomstwa, dlatego Najświętszy odebrał Judzie władzę nad pozostałymi plemionami Izraela. W moich rozważaniach zmierzam do jednego wniosku, który wręcz sam rzuca się w oczy, a mianowicie, że najcięższych grzechów przeciwko Jehowach dopuszczali się właśnie Judejczycy, a nie Samarianie, składający się z przedstawicieli pozostałych dziesięciu plemion. To właśnie im nie mógł Bóg już dłużej odpuszczać ich przewinień, gdyż, jak powiedział o nich prorok Izajasz, byli gorsi niż Sodoma i Gomora razem wzięte, co potwierdzały na przykład opisy Ezechiela. Powróćmy na chwilę ponownie do historii samego Izraela, począwszy od czasów posalomonowych. Po rozbiciu państwa ród Dawida z domu Judy oraz Beniaminici pozostali w Jeruzalem, gdyż należało ono do dziedzictwa Beniamina brata Józefa. Pozostałe plemiona określane były mianem Efraim, ponieważ Jeroboam, który otrzymał z ręki najwyższego 10 plemion, był Efraimitą. Dowiadujemy się o tym m.in. z pierwszej Księgi Królewskiej w rozdziale 11, wersety 29-31. do Już sam fakt podzielenia narodu izraelskiego na Efraimitów i Judejczyków wskazuje na owych dwóch pomazańców, jakimi byli Józef i Juda, a o których donosił m.in. także prorok Zachariasz. Jak można być tak ślepym, aby tego nie zauważyć? Cieśla Jehoshuła mógł być jedynie potomkiem jakiegoś bogobojnego Efraimity. Na pewno w dalszych losach Izraela istnieją wskazówki na ten temat, ale nie tylko być może, lecz z całą pewnością sami Judejczycy odrzucili je lub wręcz zataili ten fakt. Jestem przekonany, że można by znaleźć takie wskazówki w jakichś pismach, które nigdy nie weszły w skład Kanonu Tanach. W takim razie miejscowość Betlejem-Efrata może mieć lub też wcale nie musi mieć żadnego znaczenia w odniesieniu do Zbawiciela Świata, gdyż stamtąd ma w przyszłości nadejść jedynie król nad Zjednoczonym Izraelem Bożym, którego oczekują wyznawcy judaizmu. Shiloch, Mesjasz, ten niezauważony przez nikogo odkupiciel grzechu, musiał siłą rzeczy nadejść w ciele Efraimity, ponieważ musiał być potomkiem Józefa po stronie Efraima, ale na pewno nie mieszkał w żadnym Nazarecie, a cała historia związana z tą miejscowością, a być może i ze spisem ludności, została zwyczajnie wyssana z palca, aby wskazać miejsce urodzenia rzekomego, lecz fałszywego króla. Jest to już manipulacja świata nowożytnego i odstępców od wiary. Józef i Maria zapewne wcale nie musieli udawać się do Betlejem Efrata, ale jeżeli rzeczywiście fakt ten miał miejsce, to udali się tam, ponieważ było to miejsce narodzin Józefa, które było przede wszystkim miejscem jego pochodzenia jako Efraimity. Osobiście uważam tego rodzaju możliwość zagodną rozważenia, pomimo, że wskazówki zawarte w Ewangeliach opisujące ten chłód pomiędzy Judejczykami i Samarianami nie wspierają mego stanowiska. Ciężko jest jednak sobie wyobrazić, że Efraimici mieli dostęp do Efraty po powrocie z Babilonu. Jest to ciężkie do wyobrażenia, aczkolwiek nie niemożliwe, gdyż kraj był później wielokrotnie najeżdżany, co automatycznie wiązało się ze wzmożoną migracją ludności. Ponadto istnieje jednak duża różnica pomiędzy niechęcią a wrogością. Mogli się nie lubić, ale nie musieli się zwalczać. Skoro więc Betlejem Efrata miała być miejscem łączącym dwa plemiona Izraela, Efraimę i Judę, to i pochodzenie obydwu pomazańców powinno siłą rzeczy wywodzić się z tej miejscowości. Temat ten rozwiniemy jeszcze w odcinku 11, pierwszym z trzech poświęconych ujawnianiu wszelkiego kłamstwa ukrytego w pismach Nowego Testamentu. Powróćmy ponownie do faktów historycznych, by wyjaśnić w jaki sposób samo Słowo Boże pod postacią Pisma wskazywało na pochodzenie ciała dla przyszłego Zbawiciela Świata. Z Księgi Rodzaju z rozdziału 48 w wersecie 5, gdy Jakub rozmawiał z Józefem po przyjeździe do Egiptu, wiemy, że przecież Ruben, Simeon i Lewin zostali odrzuceni przez Jakuba za ich haniebne występki, a na ich miejsce, czyli na miejsce pierworodnego Rubena, Jakub powołał właśnie Efraima i Manasesa. A zatem dwaj Twoi synowie, którzy Ci się urodzili w Egipcie, zanim przybyłem do Ciebie, do Egiptu, moimi są. Efraim i Manases będą mi jak Ruben i Symeon. To przecież Efraim, mimo że był młodszy, zajął miejsce Rubena jako pierworodny syn Jakuba. Wspomina o tym również pierwsza księga Kronik w rozdziale 5, werset pierwszy. Cytat z Biblii Warszawskiej. Synami Rubena, pierworodnego Izraela, gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ bezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodstwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodstwa do rodowodu, gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworodstwa należało do Józefa. Biblia Tysiąclecia Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz ponieważ skala łoże swego ojca, pierworostwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa. Chociaż Juda był najpotężniejszym z braci swoich i z niego miał pochodzić władca, jednak pierworodztwo należało do Józefa. Fakt ten zostaje pomijany i jest uważany za nieistotny, chociaż ma ogromne znaczenie. W ten sam sposób Jakub otrzymał pierworosło, gdyż Ezaf nim wzgardził. Pierworodny dziedziczy teoretycznie wszystko. Efraim został mianowany pierworodnym Jakuba, czyli odziedziczył cały jego dobytek lub raczej dorobek, a w szczególności, tak jak i Józef, jego ojciec, nieprzemijający dorobek duchowy, duchową władzę, władzę kapłańską. Ten duchowy majątek przewyższa wszystko inne na świecie. Dobytek ziemski, ten cielesny, czyli władzę nad światem materialnym, Juda dopiero ewentualnie otrzyma w ciele swego potomka. To właśnie owo szczególne błogosławieństwo Jakuba dla Efraima jest proroctwem. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manasesa. I rzekł Józef do ojca swego, nie tak ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł Wiem, synu, wiem, synu mój, wiem Także on stanie się ludem i on będzie wielki Lecz młodszy brat jego będzie większy od niego A z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi Niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manases Tak wyróżnił Efraima nad Manasesem Manases miał być jednym ludem, lecz Efraim wieloma ludami lub narodami, a nawet, jak podają inne przykłady pisma, pełnią narodów. Czyżby miałaby to być wskazówka na owych dziesięciu mężów z narodów, którzy mieli pójść za Jehoszułom, bo z nim był Bóg? Czyżby miała być to wskazówka na wierność Bogu jedynie plemią Samarii? Oni mogą być potomkami Efraima. Jak widzimy, istnieje wiele aspektów zrozumienia proroctwa Zachariasza, a niektóre są bardziej prawdopodobne i bardziej zaskakujące od innych. Błogosławieństwo Jakuba jest z kolei prorosłem i kolejną już wskazówką, że prorok Boży, którym był mąż boleści, był potomkiem Efraima, gdyż to on wypełnił ten warunek. Owo mnóstwo ludów, wiele szczepów lub pełnia narodów mogą dotyczyć jedynie powstania ludu Bożego spośród wszystkich narodów świata. Jest to niemalże wierna kopia obietnicy, jaką otrzymał Abraham od Boga, a do tego Efraim został ustanowiony pierworodnym Jakuba. Wszelkie błogosławieństwo ma przecież spocząć na głowie narodzie Józefa, a nie Judy. To właśnie Józef na mocy tego błogosławieństwa został definitywnie wyróżniony spośród swoich braci. To nie Juda, o którym praktycznie nie ma żadnych interesujących informacji, był wybrańcem Bożym, ale właśnie Józef. Z Judy ma wywodzić się jedynie berło, czyli władza świecka, którą jest władza króla, a od Józefa wywodzi się władza kapłańska ponad królewską, gdy świadczy o tym cały jego życiorys. To właśnie Józef jest symbolem kapłana ponad rzekomymi kapłanami z plemienia Lewiego, których zadanie i tak już wygasło w momencie śmierci potomka Józefa na krzyżu. Właśnie dlatego prorokowi Zachariaszowi ukazanych zostało dwóch pomazańców bożych, jako dwa drzewa oliwne, gdyż w rzeczywistości istnieje też dwóch pomazańców, a nie są oni wcale symbolami jednej osoby. Są nimi Józef i Juda. W tej właśnie kolejności, gdyż Jakub ustanowił właśnie Józefa swoim pierworodnym, odrzucając Rubena, o czym donosi księga Kronik. A przecież nie Juda i ród królewski, lecz Józef i jego potomek symbolizuje kapłana Boga Najwyższego, owego Melchizedeka, który nie posiadał zapowiedzianego przez pismo rodowodu, pojawiając się znikąd i bez zapowiedzi. Ani kapłan nie może być królem, ani król nie może być jednocześnie kapłanem. Czyli to nie z Judy wywodzi się kapłan. Osobę owego wiecznego kapłana doskonale opisuje autor listu do hebrajczyków w rozdziale siódmym.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 Dalej w jedenastym. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Merchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu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 Proszę Państwa, kapłan na zawsze nieśmiertelny pobłogosławił Abrahama, który posiadał obietnicę, że stanie się ojcem wielu narodów, a w tym znaczeniu przyszłego ludu bożego, oraz że jeden z jego posąbków, spłodzony z niego zasiądzie na tronie i będzie jego królem. Tak jak większy błogosławi mniejszego, a nie na odwrót, takie błogosławieństwo dla Józefa było błogosławieństwem nieśmiertelności w kapłaństwie, a nie w śmiertelnym królowaniu. Błogosławieństwo dane Józefowi przewyższa wszelkie błogosławieństwo dane komukolwiek z ludzi. Werset 12 podaje dość zaskakującą informację, że jeżeli następuje zmiana kapłaństwa, następuje też zmiana zakonu, to znaczy prawa. Rozumowanie to jest absolutnie mylne i wskazuje, że twórca tego listu niczego nie zrozumiał z historii losów Jakuba i nie w proroctwa o zawartym pakcie, którego konsekwencją jest właśnie zakon. Jak wiemy, zakon, czyli prawo, jest wieczny i został nadany człowiekowi, by szatan mógł udowodnić, że człowiek, krótko mówiąc, jest grzesznym egoistą. To m.in. właśnie z powodu owego paktu zakonu nie można zmienić, jak i sam Jehošuław wskazywał w słowach, że pierwej przeminie niebo i ziemia, zanim przeminie jedna kreseczka z zakonu. Zakon nie jest więc przekleństwem dla człowieka, ale błogosławieństwem dla każdego, który się nie podda szatanowi i wykonuje wolę bożą. Jednym słowem zakon został nadany, by uratować tych, którzy nie zboczą z drogi. Oznacza to, że najpierw musi przeminąć stary porządek rzeczy, by mógł przeminąć i sam zakon, który stanie się wtedy zbędny. W raju zakon nie będzie potrzebny, gdyż nie będzie już ani grzechu, ani oskarżyciela, ani źródła, z którego się wywodził. Poprzez śmierć syna w ciele cieśli Jehoszuły nie został zmieniony zakon, ale jedynie przymierze z człowiekiem, gdy zakon udowodnił, że szatan kłamał i człowiek, a raczej jego duch jest godzien dostąpić zbawienia. Takie samo kapłaństwo nie uległo żadnej zmianie, gdyż już w Melchizedeku było ono wieczne, a skoro wieczne, to niezmienne. Kapłaństwo ludzkie, określane tu przez autora mianem Lewickiego, czyli takiego według ciała, było jedynie chwilowym zastępstwem, aż kłamstwo szatana zostanie udowodnione przez śmierć na krzyżu i warunki paktu wypełnią się. Samo określenie lewickie wywodzi się z już od wieków sfałszowanego przez Judejczyków rodowodu kapłanów i zatajaniu ich przynależności do znienawidzonego plemienia Efraima. Zarówno kapłani, jak i prorocy musieli siłą rzeczy, gdyż takie było ich przeznaczenie zdefiniowane błogosławieństwem Jakuba, pochodzić z plemienia Efraima. Zarówno kapłaństwo, jak i zakon, czyli prawo, zostały zmienione przez samego człowieka i to jedynie w ludzkim umyśle, gdyż świat został opanowany przez wrogów Boga i szatan powołał swoje kapłaństwo i swoje prawo. Jest nim kapłaństwo i prawo człowieka niegodziwości, ale o tym w następnych odcinkach. Werset 13, wskazując na Melchizedeka, wskazuje również i na Józefa, jako na kapłana spoza rodu Lewickiego, gdyż mówi wręcz, że pochodził z innego plemienia. Jego wiedza opiera się po prostu na już zmanipulowanym pochodzeniu kapłanów Izraela. Wersety od XX wskazują już na duchowe kapłaństwo Syna Bożego, mówiąc, że jest to kapłaństwo wieczne, które trwa wiecznie, gdy służył Bogu przez ofiarowanie samego siebie na śmierć. To duchowe kapłaństwo dotyczy raczej Jehoszuły, potomka Józefa, gdyż ofiarował swoje życie dla Najwyższego. Zauważmy, że w żadnej wypowiedzi pism Starego lub Nowego Testamentu nie przedstawia się króla i kapłana jako jednej i tej samej osoby. Widać wręcz wyraźny podział na potomka Józefa i na potomka Judy. Już wielokrotnie wskazywałem na ten fakt. Dwie różne postacie w dwóch różnych czasach, ale wciąż jeden i ten sam duch w ich wnętrzu. Syn Boży, który już wielokrotnie ratował nam skórę. Trzeba rzeczywiście być ślepym i głuchym, by tego nie dostrzec i nie dosłyszeć. Czy zatem świat jest ślepy, że nie zrozumiał Pisma i prorostwo Jakubie, Józefie i Judzie? Odpowiedź jest jednoznaczna – nie. Ale szatan zrobi wszystko, aby jak najmniej ludzi to zrozumiało. A my mu w tym pomogliśmy i stale pomagamy, gdyż nie szukamy Bożej prawdy, lecz dajemy się zamknąć w innym świecie i chlepiemy bezsensowne modlitwy. Tak jak kiedyś wszyscy oczekiwali króla, gdyż jedynie królowi można służyć i oddać pokłon, ponieważ jedynie ktoś, kto jest królem lub za takiego jest uważany, jest tego godzin, tak czekają aż do dzisiaj. W tym czasie przegapili lub wręcz odrzucili swojego kapłana i nie pokłonili mu się, ale powołali sobie swoich własnych, chociaż doskonale wiedzą, że jakiekolwiek kapłaństwo nie ma w ogóle miejsca bytu na ziemi, ponieważ jedyny arcykapłan przebywa już w niebie. Pomimo znajomości tych faktów prowadzą swoje stada owiec do rzeźni na Wielki Dzień Sądu. Dezinformacja i kłamstwo, proszę Państwa, to ulubiona broń szatana, a jest w niej mistrzem. Na dodatek jego sługi są wszędzie i wykorzystują każdą naszą słabostkę. Z historii oraz opisów ewangelistów wynika, że ślepi judejczycy oczekiwali króla i silnego przywódcy, który ich wyzwoli silną ręką, a nie dostrzegli w ogóle najważniejszych proroców, mówiących wyraźnie o dwóch różnych typach pomazańców. Dopuścili się oni również niektórych manipulacji pismem i to o globalnym znaczeniu, chcąc usunąć postać znienawidzonego Józefa w cień, co im się udało. Nie dostrzegli faktu, że historia Jakuba to historia Bożego Posłańca, który będzie musiał wypełnić umowę z szatanem i udowodnić, że duch zamieszkujący materialne ciało może być godzien życia u Boku Najwyższego. Nie dojrzeli tego wyraźnego podziału wynikającego z pism i przekazali światu zupełnie fałszywy obraz Zbawiciela. A wiemy przecież, co się stanie, gdy ślepy ślepego prowadzi. Żydzi nie dostrzegli, ale i nikt inny tego nie dostrzegł, a nawet jeżeli ktoś dostrzegł, to nie skorygował lub też inni mu na to nie pozwolili. W końcu wszystko uczyni człowiek, aby uratować życie swoje. Brzmi znajomo? O dziwo również i w pismach Nowego Testamentu znajdujemy wyraźne wskazówki dotyczące pochodzenia Jehoszuły, które są wymienione w jego rzekomym rodowodzie, a które dziwnym trafem nikomu nie rzuciły się w oczy. U Mateusza w ogóle nie wymienia się w rodowodzie błogosławionego patriarchy Józefa, tylko patriarchę Judę. Ale uwaga! Wymienia się Jakuba jako ojca Józefa, ojca Jehoszuły. Jest to kolejna i na pewno nieprzypadkowa zbieżność odnośnie pochodzenia samego Józefa. Jehoszuła, syn Józefa, syna Jakuba. Pochodzenie to jest wiernym odzwierciedleniem sytuacji z czasów życia Jakuba, syna Izaka, który był ojcem błogosławionego Józefa. Jakim więc cudem świat nadal podąża za kłamstwem? podążają, gdyż jest to droga narzucona przez samego szatana, aby zwieść i przez to zniszczyć miliardy głuchych naprawdę istnień ludzkich. Szanowni Państwo, na tym zakończę dzisiejszą prelekcję. Zdaję sobie sprawę, że większość z Państwa, którzy zapoznają się z treścią wykładów, metodą małych kroczków, nie doznaje aż tak poważnego szoku, będąc czynnymi świadkami w ujawnianiu prawdy Bożej. Ci z Państwa, którzy poznają ją kroczek po kroczku, zaczynają rozumieć mechanizmy kierujące światem i wszystkie aspekty działań Bożych. Widząc ogrom odstępstwa, pojmują, dlaczego świat ten wygląda jak wygląda i dlaczego poszukujący Boga muszą zostać z niego wyratowani, a sam świat szatana musi zostać spalony. Osoby te pojmują również, dlaczego ustawa wszelka moc Boża pod postacią ducha z wysokości, wspierająca wiernych poprzez uzdrawiania lub inne. Tego wszystkiego nie ma, gdyż nikt nie wyznaje już Stwórcy w taki sposób, w jakim Bóg ma upodobanie. Świat ustanowił swoje nauki i swoje obrzędy, wywracając nakazy Boże do góry nogami i klęczy, lecz jedynie pozornie przed trupem przybitym do krzyża. Dajmy im dalej klęczeć i klepać bezsensowne zdrowaśki. Żywię nadzieję, że za sprawą Bożego oświecenia potrafiłem ukazać Państwu, kim w rzeczywistości jest Boży Pomazaniec, a także kim był człowiek, którego umęczyli na krzyżu. Był on bezsprzecznie potomkiem błogosławionego kapłana patriarchy Józefa, chociaż został okrzyknięty żydowskim królem z pokolenia Judy. Mam również nadzieję, że pojęli Państwo fakt, że ów zapowiedziany król z pokolenia Judy może się dopiero pojawić, gdy sam Syn Boży oddzieli swoje stada i wybawi je, a świat szatana zostanie starty z powierzchni ziemi. Dopiero wtedy w zapowiedzianym królestwie wypełni się obietnica Boża dana Abrahamowi i jego cielesny potomek będzie władcą nad światem na zawsze. Amen. W kolejnym odcinku zakończę omawianie prorostw i dokonam podsumowania wszystkich informacji na temat męża boleści. Wszystkich, którzy wytrwali w pozyskiwaniu prawdy o Stwórcy, przestrzegam, że to jeszcze nie koniec szokujących informacji, prostujących drogę do najwyższego. Żadnych kompromisów. O Jehowach, Boże Abrahama i Izaka i Jakuba, wyświęconych Józefa i Judy, Boże ich potomków Jehoszuły i Dawida. Ty, Panie, który nam ujawniasz prawdę i wspierasz swoje sługi. Ty, nasz jedyny wybawicielu, bądź błogosławiony na wieki. Amen. Dziękuję za uwagę. Wysłuchaj, Panie, modlitw i próśb naszych. Wybaw nas dla siebie samego. Daj nam łaskę przed obliczem tych, co nas uprowadzili, aby poznała cała ziemia, żeś Ty, Pan, Bóg nasz, że imię Twoje jest wzywane nad Izraelem i nad narodem Jego. Panie, spojrzyj ze świętego przybytku swego i wspomnij na nas, Nakłoń Panie ucha swego i wysłuchaj, otwórz, Panie, swe oczy i zobacz, że to nie umarli przebywający w Szeolu, których chnienie i wnętrze odjęto, oddadzą Ci chwałę i uwielbienie, lecz dusza zasmucona z powodu wielkości zła, ten, kto chodzi schylony, zbolały, oczy niedomagające, dusza przymierająca z głodu, oddadzą Ci chwałę i sprawiedliwość, Panie. Albowiem nie na sprawiedliwych czynach przodków i królów naszych się opieramy, gdy prosimy Cię o miłosierdzie nad nami. Panie Boże Nasz, Księga Barucha, rozdział drugi, wersety 14-19, Biblia Tysiąclecia.